I witamy bardzo serdecznie w 159. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian, razem w studiu będzie również Rafał Adamiewski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, więc przedstawiliśmy się, wiemy co robimy. Słuchajcie, będziemy gadać o grach. Będziemy gadać o grach. Słuchajcie, w dzisiejszym temacie na 100% będzie Hellblade, Senua Sacrifice. Ja o tym muszę powiedzieć koniecznie, ale poza tym. Poza tym, jak dobrze wiecie, sporo się działo przez ostatnie dwa tygodnie, szczególnie e, e, inicjatywa od Microsoftu, czyli Xbox Inside. Dowiedzieliśmy się o paru ciekawych nowych tytułach, które wychodzą e, na nową generację i troszeczkę o tym porozmawiamy. Poza tym oczywiście e, Sony... Ostatnio widzieliśmy nowy engine od epiku, czyli Unreal Engine 5, on sobie wjechał na PS5, chyba wszyscy oglądali ten filmik i wszyscy się tym jaramy, ale czy jest się faktycznie czym jarać? O tym sobie też powiemy w tym odcinku, więc słuchajcie, 159 odcinek bezimiennego, nagrywamy 19 Maja w godzinach 17.00, 17.10 i jedziemy z Hyde Parkiem, więc R Rafale, ty zacznij, co tam u ciebie? Cóż, poza kolejną książką, już czwartą z mojej kochanej serii, były giereczki. Troszeczkę może takie bardziej lajtowe, w sensie nie, nie, nie, nie super dynamiczne, nie strzelanki i co ciekawe obydwa tytuły, o których y, zaraz wam powiem, odpalałem już wcześniej i, i była w nich opcja jakiegoś odbicia się na początek, a, a teraz y, obydwa łyknąłem i to łyknąłem masterując jakby na, na, na full jakimiś tam nawet osiągnięciami i, i, i tego typu rzeczy. Mm. Co więcej, pograłem też i to wcześniej specjalnie o tym nie mówiłem, bo to było mocno rozciągnięte w czasie, ale tak sobie na y, dosyć wymęczone wieczory odpalałem również y, Batmana od Telltale jest to w sumie moja druga, a teraz już trzecia, bo tego pierwszego Batmana skończyłem jestem na, na etapie drugiego. Tak naprawdę oglądania tej gry, a nie, nie grania w nią. No cóż, no, no Batman to Batman, no jakby samym Batmanem to, to wygrywa. Męczy mnie strasznie ta toporność i przedłużanie powiedzmy rozgrywki i czasami robieniem jakichś głupich rzeczy. Niemniej jednak pewne wskazówki tam przy śledztwach są całkiem fajne. Powiedzmy, że raz na odcinek się pojawia coś takiego, żeby połączyć pewne jakieś dedukcyjne elementy i wychodzi to całkiem spoko. Yy... Rafa, ale poczekaj, poczekaj, bo zanim przejdziesz dalej, ja trochę do tego Batmana, bo też zacząłem grać w tego Batmana. W pierwszego e, czy w drugiego? Masz dalej... e, W pierwszego, w pierwszego jestem w połowie. E, powiedz mi, czy też masz cały czas, bo ja myślałem, że oni w końcu ogarnęli ten silnik, ale dalej masz jakieś dziwne rzeczy z tym silnikiem związane? Ja, ja miałem ostatnio taką sytuację, że e, była tam e, jakaś kobieta na recepcji była i wyobraźcie sobie, że miała twarz i nie miała włosów i to było ścięte i tam takie rzeczy cały czas są miałeś jakieś takie śmieszne graficzne rzeczy bugi, coś tam e, się źle wczytało albo coś? Wiesz co, powiem ci tak, na tyle co patrzyłem się na ekran, myślę, że się patrzyłem na jakieś 70% gry, bo tam gdzie są dialogi, <śmiech> wiesz co? tam gdzie są czyste tak. dialogi i się nic nie dzieje, ja jestem w stanie tego słuchać po angielsku nie i wyłapać kiedy ewentualnie coś tam trzeba powiedzieć, więc Aha. we wszystkich dialogi się po prostu nie wpatruję bezmyślnie, tylko sobie tam wiesz coś w międzyczasie jeszcze robię, natomiast nie zauważyłem żadnego takiego błędu jakoś tam kraszować, mi się też ta granie kraszowała, no tyle, że po prostu toporne dosyć to, to jest wszystko i na pewno jest spora różnica w mm, dynamicznych takich walkach, tam się pojawiają takie walki, gdzie y, trzeba w pierwszej części na pewno y, już miałeś taką jakąś jedną lub dwie, y, że wchodzisz do pomieszczenia, gdzie jest więcej wrogów i musisz sobie zaplanować, którego uderzysz tak, czym. tak, tak. I potem tak, po prostu tak, tak, sobie tak. lecisz y, zaplanowaną wcześniej przez siebie tam sekwencję y, Quick Time Action. Natomiast y, w dwójce jest to zrobione w ten sposób, że od razu zaczynasz lecieć, i masz od razu komplet podejmowania decyzji lewo-prawo. Jak podejmujesz lewo, to widzisz, że on chwyci ok, po, nie wiem, po krzesło, a nie po coś innego. Czyli podejmujesz te decyzje natychmiast i potem dopiero wiesz, klikasz odpowiednio tam ABC, czy krzyżyk, czy co tam jest. I tak po kolei przez wroga, przez wroga, przez wroga, więc jest to o wiele dynamiczniej zrobione i, i się nie rozpatrujesz, wiesz, po całym tym środowisku. Więc to jest duża zmiana na plus, bo takie powolne przeglądanie mm, jakiejś tam powiedzmy yy, sceny yy, po to żeby połączyć wskazówki dodać je do siebie i odtworzyć yy, jakąś sekwencję no to jest na tyle leniwe ale ma sens nie wysłuchasz sobie co się mogło wydarzyć połączysz dwa do dwóch i masz, masz tym potem jakimś, yy, po połączeniu wszystkiego masz jakiś efekt i odtworzoną scenkę a jeżeli chodzi o walki to na pewno zmiana jest na plus że one są prowadzone tak dynamicznie. Bez sensu było ją najpierw całą zaplanować i potem jeszcze raz odtwarzać. W odniesieniu do samych z kolei śledztw w dwójce zauważyłem też coś takiego, że po połączeniu w pary różnych elementów też musisz kolejność wybrać, co się wydarzyło najpierw. Jakby wcześniej było tak, że jak połączyłeś kolejne pary, to on już, już wiem, co się stało i odtwarzał to wszystko w dowolnej kolejności. A teraz jeszcze musisz jakby wybrać kolejność wydarzeń, które się wydarzyło. To tyle w sumie z najciekawszych elementów tej, tej rozgrywki. Męczące są strasznie jakieś tam wyczytywania i skanowania różnych elementów, które tak naprawdę nic nie wnoszą, tylko powodują, że albo za pierwszym razem klikniesz w właściwe pole, albo dopiero za czwartym, zależnie jak tam sobie będziesz latał tą, tą rolką. I w sumie zauważyłem, że część pod kątem sterowania że część mhm. e, sekwencji ruchowych i, i tych walki można operować w 100% jako jedną ręką i wyłapywane są ruchy również prawej gałki, więc wystarczy trzymać sobie pada w prawej ręce i, i zarówno gałką, jak i wiesz, e, AB, X, Y, wszystko tam wyłapiesz. E, tylko, że jak sobie tak grasz wygodnie, to, to raz na trzy, cztery scenki nagle ci wyskoczy, że musisz użyć celowania lewą gałką plus prawy trigger, więc nagle, kurde, druga ręka dopada zamiast do spodni, nie? Wiesz co chodzi to jest problem, mm -hmm. nie, wyciągnąć rękę z gaci więc yy, mogłoby to być schematycznie i po prostu cała gra z uwagi, że jest mocno uproszczona i oparta o takie klikanie po prostu zaplanowana pod jednego, wiesz, jedną rękę i w zupełności by to wystarczyło, moim zdaniem by to, wiesz, dało, dało dużą wygodę na rozrywce, ale to de facto rozmawiamy już o trupie, który, wiesz, opiera się na nieistniejącej firmie bankrucie praktycznie, więc no co tu dużo gadać to tyle, jeżeli chodzi o Batmany, ale sama fabuła jest na tyle pokręcona i tam się dużo rzeczy dzieje, że, że, że w sumie jestem zadowolony z tego, że to się gdzieś tam e, obleciało. Jest to taka całkiem przyjemna, żeby zamiast jakiegoś tam serialu na Netflixie sobie właśnie coś takiego odpalić. Nie? E, czasami po prostu na nic innego nie ma siły. No, Natomiast jeżeli chodzi o gierki, które były odpalane mocniej, to po jakimś tam komentarzu miałem dodane i plus jeszcze kwestia, że wypada właśnie z Game Passa. Nie wiem, czy ktokolwiek zdąży, to chyba na koniec maja wypada, więc zostanie wam chyba tydzień czasu po publikacji odcinka, żeby ewentualnie zagrać w coś takiego jak Brothers The Tale of Two Suns. I to jest taka bardzo krótka gierka. Gierka w w dużej mierze zręcznościowa, ale też trochę logiczna. Najciekawszą mechaniką w, użytą w tej grze, znaczy cała historia polega na tym, że musimy przemierzać po po kolei różne krainy, tam jest łącznie sześć rozdziałów, każda z tych krain jest całkowicie inaczej zaprojektowana w innym stylu, więc no nie będę ukrywał, że jest tam na co popatrzeć, pomimo, że same postacie wyglądają jak wyciągnięte tam z, z, z Bolka i Lolka, tak naprawdę z tym mi się kojarzą, że to taki Bolek i Lolek gra, to, to same jakby efekty graficzne i, i projekt tych etapów jest, jest momentami bardzo przyjemny dla Oka robiący wrażenie. Szczególnie jak się przejdzie ją do końca i zobaczy się wszystkie z tych etapów, bo tak naprawdę się od trzeciego zaczyna już jakaś robota. Nie będę zdradzał, jakie tam są elementy, bo to jest całkiem przyjemne w sumie dla oka zaskoczenie. Kamera tam sobie, pomimo że jest aktywna, można ją sobie obracać, to jednak w przemyślany sposób ona się cały czas obraca, żeby nam pokazywać ścieżkę. I sterowanie. Sterowanie jest tutaj chyba najciekawszą i główną mechaniką, o jaką ta gra jest oparta, ponieważ sterujemy dwoma postaciami naraz. I to jest gra, która nie jest koopowa, żeby te dwie postacie podzielić, tylko cała mechanika polega na tym, żeby jedną gałką sterować bolkiem, a drugą gałką sterować lolkiem. I jedyną jakby guzikiem akcji jest tutaj trigger lewy lub prawy, czyli wszystkie akcje wykonujemy albo po prostu triggerem Bolka, albo triggerem Lolka. Polega to na tym, że na przykład jak mamy urwaną drabinkę, to Bolek podchodzi i daje stopkę, a Lolek wtedy wskakuje na górę i jest na górze po tej drabinie urwanej i może zrzucić sznurek albo przestawić tam jakąś zapadkę dla, dla drugiego brata. Jeżeli mamy bieganie, no to musimy naraz sobie biegać i mój błędnik nie jest w stanie ogarnąć sytuacji, w której yy, bolek od lewego triggera przejdzie mi na prawą stronę ekranu i nagle oni są nie w tym miejscu i momentalnie wtedy się gubię muszę sobie ustawić z powrotem bolka po lewej stronie, wtedy on jest tam, gdzie powinien być pod lewym, yy, lewą gałką to tyle jeżeli chodzi o samo bieganie na szczęście postacie same się wspinają na jakieś miejsca gdzie mogą się wspiąć, czyli na jakieś drobne mm, drobne szczyty, czy, znaczy nie szczyty tylko takie wiecie pagórki, same też przeskakują przez, przez jakieś tam rozpadliny i tak naprawdę tylko ta akcja służy tego, żeby się czymś chwycić, ewentualnie żeby wykonać jakiś, jakieś skoki do góry, bo tam jest też wspinanie, skakanie po różnych takich elementach. I Dużo jest bardzo elementów, gdzie musimy właśnie kombinować, gdzie musimy zrobić sobie jednym bratem jakąś czynność polegającą na trzymaniu się i w odpowiednim momencie puszczeniu, powiedzmy, z jakiegoś, dajmy na to, haka, który sobie leci na łańcuchu. tym samym momencie drugi brat obraca tam jakąś zębatkę, która powoduje, że ten łańcuch jest w ruchu, nie? więc mamy takiego, takie wyzwanie, powiedzmy, dla synchronizacji. Hmm. zarówno oka jak i palców przy czym no dosyć powodnej po, po, powolnej tam w dużej mierze dużo razy się nie ginie tak? to, to jest stosunkowo proste ale, ale wymaga trochę przyzwyczajenia do tego sterowania Krystian też wiem, że w to grał i, i wspomniał, że trochę mu wyszło monotonne, no, ale nie wiem na ile poszedł do przodu, bo, bo, bo w moim odczuciu po prostu każdy z tych rozdziałów skupiał się na innej dynamice. Było tam wiosłowanie łódką, gdzie też jakby sterowanie całą łodzią opierało się o, o odpowiednie ruchy lewą, prawą i nawet były takie mm, utrudnienia, że ten młodszy brat po prostu z mniejszą siłą wiosłował, więc y, nawet jak trzymaliśmy y, dwa gary na maksa, to po prostu ściągało nas automatycznie w prawo tam, gdzie siedział ten młodszy. Y, były skoki, były momenty, no nie będę o wszystkich opowiadał, ale było kilka też mechanik po prostu z innym wykorzystaniem tych postaci no, i nie dostawali na przykład jakąś mm, dodatkowe urządzenie albo dodatkowe jakieś wyposażenie na krótką chwilę, które powodowały, że trochę w inny sposób wykonujemy różne czynności nimi. No i, i logika to polega na tym, że w tej grze po prostu trzeba wpaść na rozwiązania pewnych rzeczy, jak je wykonać, którym bratem. Ciekawe też w tym wszystkim jest to, że Mamy sporo elementów po drodze, to już jakby nie chodzi o aspekt techniczny gry, tylko raczej taki jakościowy, bo po drodze coraz mijamy jakieś postacie, mamy jakąś, nie wiem, tam klatkę z ptaszkiem yy, uwięzionym, czy, czy innego tam baranka, kotka, wiecie, do pogłaskania, takie jakieś drobne rzeczy. One kompletnie dla fabuły yy, wielkiego znaczenia nie mają, może poza jakimiś tam trzema dialogami. No Ale sprowadza się to do tego, że Inna jest akcja starszego brata i młodszego. O ile starszy podejdzie do klatki i załóżmy się popatrzy tylko na tego y, ptaszka, tak młodszy podejdzie i go wypuści z tej klatki. Bo, po prostu, bo taki jest, nie? ma inny charakter. Więc yy, to powoduje, że, że w tą grę się ciekawiej troszeczkę przechodzi i powoduje, że się chce trochę poznać, yy, jakie tam, jakie powiedzmy niespodzianki przygotowali twórcy i jakie różnice między tymi braćmi są w kontekście postrzegania tego świata, przez który yy, podróżują. Yy, no i dochodzi po tej całej jakby ich yy, jakby aspekt fabularny jeszcze gry, no bo oni podróżują, żeby znaleźć lekarz lekarstwo dla ojca. Na samym początku gry się dowiadujemy, że ojciec jest chory, a matka już nie żyje, w związku z tym no, jakby to jest ważna walka, żeby znaleźć to lekarstwo, ważna podróż, jaka powiedzmy podróż ich życia. No i mocno wpływa tutaj aspekt opieki młodszego nad starszym, widać takie elementy, przywiązujemy się do tych postaci i, i, i ta fabuła po prostu no, troszeczkę tam ma miejsca, w których chwyta za serce i potrafi pomimo takiego y, krótkiego y, stażu plus zerowej ilości dialogów, bo wszystko jest na zasadzie MMM i pokazują coś palcem, więc my się całej fabuły tak naprawdę domyślamy, yy, a mimo to pozwala jakby wyciągnąć z nas sporą dawkę Emocji. Co ciekawe, doczytałem, że ta gra w porcie na switcha, z uwagi na odpinane kontrolery i możliwość przekazania jednego z nich komuś innemu, tylko na switchu oferuje kopa, takiego, wiecie, kanapowego, żeby grać w wygodny sposób w dwie osoby, zamiast w pojedynkę się męczyć. No, to tyle, ty, jeżeli chodzi z e mojej strony, brother. ty Christian, co o tym bo też to patrzyłeś? E no, przyszedłem wczoraj. E znaczy tak, no, gra się już trochę zestarzała No i niestety to widać Ona ma w ogóle chyba 7 lat e... Trochę ma, no ale tym nie chodzi w tej grze też o to Żeby ona wyglądała, wiesz, jak Uncharted, nie? Tak, tak ehm, Fajnie jest też e, Właśnie to, że e, Twórcy wymyślają e, Różne rzeczy do współpracy Żebyście razem się podnosili Albo razem, żebyście wspinali na linię I to troszeczkę inaczej będzie wyglądać Razem pływali i do wszystkich tych mechanik twórcy wprowadzają wam takie rzeczy, żeby to fajnie wszystko kooperowało, żeby ta kooperacja po prostu była wspólna pomimo tego, że dalej macie tylko jeden przycisk więc fajnie to wychodzi Rafa mówi o tej fabule słuchajcie, z tą fabułą jest o tyle ciekawie, że w tej grze nie ma dialogów w sensie, że są dialogi, ale oni nic nie mówią oni wydobywają z siebie dziwne dźwięki więc na dobrą sprawę jak powiedziałem Ramen, więc to też jest ciekawe, że Rafa mówi, że niby idą po lekarstwo dla taty, ja nie wiem skąd ty Rafa ale wywnioskowałeś to ee, no oczywiście innej opcji nie ma ale nigdzie to nie będzie napisane że, że po to poszli ee, no i słuchajcie, chyba najważniejsza gra jest bardzo smutna w ogóle jest smutna i pomimo tego, że one, oni mają fajne jeżeli yeah, tych dwóch niepełnoletnich jazdy. chłopców mieszka z brodatym facetem który nie jest ich ojciec, to ta fabuła nabiera bardzo podejrzanych rumieńców a <gry> no, widzisz, widzisz Więc e, sama summarum gra jest bardzo smutna I tak e, e, Myślę, że spokojnie jak ktoś ma Game Passa niech próbuje, bo to jest 2,5-3 godziny e, Naprawdę bardzo przyjemnej gry e, Tak, aczkolwiek słuchaj, wydaje mi się, że gdyby trwało To dwa razy dłużej, czyli powiedzmy też 6 no to nie, to ja już bym się zanudził Bo już już miałem takie momenty, że już, że, że już mech nie? Ale może też było to spowodowane e, tym, że No, że jednak graficznie na moich 65 calach No to troszeczkę mnie już kuła taka gra e, No, A gameplay jest po prostu prosty Bo, bo, bo ten gameplay jest prosty no. Gra się w sumie, można powiedzieć, że sama przechodzi no. Mamy małe, małe łamigłówki ale, ale gra się przechodzi, po prostu mechanika jest fajna, to, to jak zrobili z padem jest fajne. Pamiętasz, Rafale graliśmy kiedyś na jednym padzie w dwójkę, więc to też można by było w dwójkę graliśmy, graliśmy na jednym tak, padzie. graliśmy na, jedną padę, na jednym padzie w Overcooked, Ta tam jest taka opcja, żeby w ten sposób sterować i faktycznie tutaj można by też to robić. Można by się wtedy Trochę skupić by było... na swojej postaci, tylko byłoby to w cholerę niewygodne, no nie wiem, na kolanach. była, no była. Bez sensu. Chyba sobie nie wyobrażam grania na jednym padzie w Overcookta. Trzeba naprawdę zanone... lubić swojego kolegę. No na pewno. Ale, ale faktem jest, że, że tutaj no, jest ten problem i, i aż jestem ciekawy o ile by się inaczej i też pewnie nudniej yy, grało nudniej, gdyby, tak, gdyby nudniej, właśnie nudniej. grać tak jak na Switchu, nie, że po prostu się podzielić tym padem. Yy, tak, to faktem jest jednak, że wydaje mi się, że to by było gorzej, bo te mechaniki są tak zaprojektowane, żebyś to ty wszedł w rytm. Nie wydaje mi się, żeby yy, wiesz, grając z kimś w parze można było w wyłapywać taki rytm jak tam wiesz przy, przy bujaniu na linie czy, czy skokach różnych i tak dalej no to nie jest duży problem ale to powoduje, że ta gra wiesz no, przechodzi się sama, ale z jakąś tam satysfakcją tego, że, że coś robisz, a nie tylko idziesz do przodu, bo to jest najgorsze no, a propos, a propos właśnie takiego chodzenia do przodu bo już o broderie w takim razie skończymy Będziemy zaraz gadać o tym dłużej niż gra trwa. Yy... Oprócz Bradersa odpaliłem sobie ponownie, bo, bo, bo po tym ostatnio zaliczonym przeze mnie yy, Deliver As The Moon jakoś mnie tak naszło na te klimaty powiedzmy poniekąd ko kosmiczne I, i, i, i przypomniałem sobie, że jest też taka gierka w Game Passie jak Turing Test. Ja tą grę kiedyś odpaliłem. Szczerze mówiąc nie pamiętałem nawet tego początku. Pamiętałem tylko, że powiedziałem wam tu nawet w którymś odcinku, że to odpaliłem. Przeszedłem się po symulatorze chodzenia kolejnym i ten symulator chodzenia po prostu był niewarty mojego czasu i i to było taki odpał totalny i nawet mi się nie chciało w to grać dalej i tak było faktycznie, bo tak wygląda prolog do tej gry i kompletnie się teraz bije w pierś, bo ta gra polega na czymś kompletnie innym i tylko ten prolog to jest takie wprowadzenie delikatne w yy, fabułę, podczas której się coś dowiadujemy i chodzimy faktycznie, tam gdzieś lecimy rakietą na jakąś stację, czy, czy, czy cholera wie gdzie i teraz ja odpaliłem tą grę, mi się wczytał stary save, od razu kliknąłem sobie play i od razu wskoczyłem za tym prologiem już do y, głównej gry, do rozdziału pierwszego. I w ogóle nawet nie pamiętałem do samego końca tego sprzed paru miesięcy próby odpalenia, jak to wyglądało, ponieważ gramy wrzuciła w e, główną rozgrywkę, która wygląda mniej więcej tak. E, mamy przede wszystkim siedem rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów jest podzielony na 10 plansz. Te plansze to są może nie tyle jeden pokój, czasami to jest mieszanka kilku pokoi, ale to są takie e, krótkie łamigłówki. Krótkie bądź dłuższe, no wiadomo, w, w, w oparciu o rozwój gry. Które polegają na tym, że mamy sobie pistolet, który nie tyle jest pistoletem, co pozwala wciągać w siebie kulki energii i te kulki wypluwać. Oczywiście kulki energii znajdują się tylko w wyznaczonych na to takich takich kostkach, punktach ściennych, które po prostu albo służą tylko do tego, żeby przechowywać tą kulkę energii, Czyli po prostu jest sobie wolno leżąca kulka energii, którą możemy wykorzystać, ale potem ta kulka energii musi trafić do jakiegoś odbiornika. Te odbiorniki są połączone przewodami. My oczywiście widzimy gdzie, co, jak leci ten prąd i służą za napędzanie jakichś urządzeń. A to za rozkładanie jakiegoś mostu, a to najczęściej za otwieranie jakichś drzwi. I my musimy po prostu otworzyć odpowiednie drzwi, żeby przejść do kolejnej, do kolejnej planszy. No i wiecie, początek jest prosty. tak? Podnosimy sobie pierwszą kostkę z energią, bo kostki z energią też są takie, których nie możemy rozładować pistoletem, tylko własnymi rękami musimy je podnieść i fizycznie wsadzić w ścianę w ten slot. Yy, no i tak wygląda pierwszy etap. nie? Mamy kostki do podnoszenia, po chwili mamy te kostki, z których możemy wyciągać prąd pistoletem i strzelać nim na odległość yy, gdzieś w odpowiedni slot i otwieramy sobie kolejne drzwi i pokonujemy kolejne lewele. Potem się okazuje, że możemy robić te strzały przez otwarte okno, ale nie możemy tam, gdzie jest szyba. Potem się okazuje, że pojawiają się innego koloru kulki energii, które na przykład nie dają stałego zasilania, tylko tak zwaną zmienną fazę. I ta faza na przykład w kolorze fioletowym daje nam taki zmienny co pół sekundy plus minus, czyli po prostu potrafi otworzyć drzwi, ale one się za pół sekundy zamkną, a druga kostka identyczna, tylko że o kolorze zielonym daje fazę odmienną. Więc jeżeli mamy dwa sloty wymagane do otworzenia drzwi, no to albo damy tak, żeby te fazy się złożyły, wiecie, jedną niebieską kulkę, dwie niebieskie kulki, albo dwie zielone, czy, czy coś w tym Po prostu musimy kombinować, tak? Są tam takie opcje, że y, trzeba spojrzeć na te fazy i, i ustawić je naprzemiennie, na przykład, żeby y, schody nożycowe, które są po kolei cztery, jedne za drugim ustawione, żeby nie chodziły wszystkie w równym tempie góra-dół, góra-dół, tylko żeby chodziły naprzemiennie, żebyś mógł z jednego na drugi sobie wchodzić, bo skakanie tam praktycznie nie istnieje. Znaczy jest, ale bardzo powiedzmy, że krótkie i niskie, więc tak naprawdę nigdzie nie jesteśmy w stanie wskoczyć, co najwyżej jakąś krótką rozpadlinę przeskoczyć. Potem dochodzą kolejne jeszcze elementy, bo dochodzą na przykład robociki, które może mi przejąć kontrolę nad takim dronem i ten dron ma podobne opcje, czyli potrafi jedną kulkę energii przejąć. Dochodzą jeszcze inne komplikacje takie, że musimy te trzy kulki, których jakby może nie magazynek, ale po Pojemność tego naszego pistoleciku pozwala na przechowywanie trzech kulek na raz, a one są w różnych kolorach i wystrzeliwujemy je w odwrotnej kolejności, jakie pobraliśmy, więc musimy gdzieś tam kombinować, gdzie tą kulkę umieścić, bo nie możemy przeładować, bo coś tam, bo coś tam. No i takich leveli jest 70, bo mamy 7 razy 10. Gra się w to bardzo szybko. Całość gry zajęła mi chyba z 5 czy 6 godzin. I im dalej w las, tym, tym, ciekawsze są te łamigłówki. Mamy też cały czas jakąś rozmowę z sztuczną inteligencją, która zarządza tą całą bazą i pozwala nam, znaczy, próbujemy zrozumieć, co się wydarzyło z pozostałymi mieszkańcami tej bazy, Jakaś tam jest, wiecie, tło fabularne, które w sumie dla niektórych może być całkiem ciekawe, bo to faktycznie się sprowadza przepraszam, sprowadza właśnie jakieś tam zagadnienia yy, komputerów, sztucznej inteligencji. Jest omawiana kwestia yy, na przykład yy, zagadnień filozoficznych, takich yy, różnych schematów, na przykład mowa o yy, teście chińskiego pokoju, nie będę teraz przytaczał co to jest, ale yy, Chinese Room to jest taka taka właśnie yy, twierdzenie, czy też zagadka yy, myśleniowa, która yy, neguje poniekąd pewne zasady yy, Sztucznej inteligencji. Możemy się po prostu sporo z tej gry nauczyć, o ile oczywiście będziemy kumali po angielsku, bo tutaj nie ma polskiego, polskich napisów nawet. Yy... Wygląda ta gra jak wygląda, tam nie ma w ogóle co myśleć o grafice, ona równie dobrze mogłaby mieć kreskówkową grafikę, czy, czy jakąś wiecie, yy, trzykolorową, czy też czterą, no, ale powiedzmy, że, że, że uproszczona do granic kilka tam elementów się rusza, może trochę przy, przypominać jakieś takie zagadki w klimacie portala, czy, czy coś w tym stylu, w sumie chyba to najbardziej yy, z tym mi się to kojarzy, yy, No, ale te zagadki są fajne, jakby na żadną nie spędza się tyle czasu, żeby, żeby stała się nudna, w razie czego wiadomo, że są poradniki jakieś w internecie i w sumie mi się udało przejść calutką grę poza ostatnim y, levelem y, bez korzystania z żadnego poradnika i przyznaję się, że po prostu na siłę chciałem tą grę już skończyć, a totalnie mi się wyłączyło myślenie na ostatnim levelu i na stosunkowo proste rozwiązanie, które jedno mnie blokowało, nie byłem w stanie wpaść i gdzieś tam sobie podejrzałem na czym ono polegało, a... ale poza tym faktycznie całą grę można sobie spokojnie ogarnąć i mieć satysfakcję rozwiązania tych wszystkich zagadek. No one się różnią, bo bo powiedzmy, że co jeden level dostajemy jakąś kolejną mechanikę, więc przefrunięcie przez 10 leveli, jak nam zajmie pół godziny i dostajemy nową mechanikę, to, to też cały czas powoduje, że chce nam się grać dalej i i znowu mamy coś nowego i, i uczymy się tej mechaniki, a potem przenosimy ją na inny poziom. Yy, no i oczywiście połączenie wszystkiego, co się nauczyliśmy wcześniej, komplikowanie tych elementów powoduje, że czasami wchodząc na nową planszę, kompletnie nie wiemy od czego zacząć, bo tyle jest tam różnych połączeń, kabli, portali, wind i, i, i różnych rzeczy, no ale zaczynamy powoli gdzieś tam coś przełączać, patrzeć co się otwiera i, yy, i nam to działa. No. Jakby główna zasada, którą mogę Wam podpowiedzieć, no przed przede wszystkim jest taka, że y, zawsze potrzebujemy jak najwięcej kulek, więc zawsze najczęściej trzeba zacząć od tego, żeby pootwierać jakieś drzwiczki, tak zwane ślepe uliczki, że tam zwykle jakieś kulki tej energii dodatkowe są schowane i najpierw trzeba odblokować jedne drzwi, żeby mieć dwie kulki, potem te dwie kulki możemy wykorzystać, żeby odblokować kolejne drzwi, mieć trzy kulki wtedy dopiero nam się uda rozwiązać główną zagadkę i wyjść z tego pomieszczenia. No Bardzo często jest taki schemat. No Nie wiem, czy wy to graliście w ogóle? Nie, nie, grałem. nie Ja też nie. Nie kojarzycie tej gry. No okej, okay. no to, to tak naprawdę no, powiedziałem większość, co chciałem powiedzieć, wszystko w sumie, co chciałem powiedzieć. Jest <laughs> ciekawa rzecz na samym końcu tej gry. Ciekawa tak z aspektu nie, że to jest faktycznie ciekawe, tylko że no, gra nam daje możliwość wyboru zakończenia. W sensie na samym końcu mamy niejako wolny wybór tego, co zrobimy. I to jest ciekawe, biorąc pod uwagę cały proces myślowy i, i, i logiczny i, i te wszystkie nagrania jakieś dźwiękowe, które bo cały czas to jakieś rozmowy z robotem, jakieś też odkrywamy nagrania na pewnych planszach, możemy czegoś tam posłuchać. Yy, mamy styczność w pewnym momencie z komputerem yy, rozmowy, który próbuje nam udowodnić, że to my jesteśmy robotem, a nie człowiekiem i, i, i ta rozmowa też jest w sumie dosyć zabawna. Yy, I na samym końcu mamy wybór tego, jak się zachowamy, i daje nam to opcję zakończenia gry na trzy sposoby. Więc no nie będę zdradzał o co chodzi, nie będę mówił też jaki jest efekt. Znaczy powiem wam tak, koniec gry jest taki sam i obejrzałem sobie to specjalnie na YouTubie zobaczyć wszystkie trzy zakończenia, bo bez sensu było wczytywanie tam jakiegoś save'a. Wszystkie trzy zakończenia są identyczne, ja nie spotkałem się z żadną różnicą i wydaje mi się, że po całym tym procesie myślowym, który przez tą w trakcie tej gry się przechodzi, po prostu samym interesującym faktem na końcu było to, że mamy wreszcie jakiś wybór, co możemy zrobić, ponieważ przez całą grę nie mamy wyboru, musimy zrobić dokładnie to co zaplanowano. I to jest w sumie takie całkiem zabawne zakończenie tego tego tytułu, bo faktycznie możemy zrobić dowolną z trzech rzeczy i żadna nie spowoduje game over, tylko każda spowoduje zakończenie gry, niezależnie od tego właśnie jaka to będzie, która to będzie z tych decyzji. No. I tyle. No i to jest, to jest w sumie druga gra, którą ograłem, no nie licząc Batmana, bo Batman to jest tam rozciągnięty w czasie. Yy, teraz się chyba przeszykuje za coś większego. Miałem grać w Red Dead Redemption, ale tak Powoli gdzieś po drodze zakiełkowała mi taka myśl, że jeżeli Red Dead yy, wymaga dosyć dużo od konsoli i ta podstawowa playka się męczy i, i ponadto być może yy, na pro wygląda dużo lepiej i, i na pewno będzie to, tak obstawiam, że to będzie jeden z flagowych tytułów w końcu, więc to będzie gra, która będzie wspierana przez kompatybilność wsteczną na PS5. Skoro już tyle ona czekała na mnie, no to może faktycznie lepiej poczekać jeszcze te parę miesięcy i odpalić ją sobie na PS5, dopiero w kategorii, wiecie, wsparcia wstecznego ala w PS Pro. Już nawet nie mówię, żebym doczekał się jakiegoś tam, wiecie, pacza na, na, na typowo podniesienie grafiki na PS5, tylko tak w ten sposób. Więc nie wiem w końcu, czy będę teraz wchodził w ten świat, czy, czy jeszcze sobie trochę tego nie odłożę. Yy, korci mnie, żeby trochę teraz właśnie popatrzeć sobie na inne gierki może tego Metro Exodusa odpalić, może coś, może coś, ale, ale muszę przyznać, że Game Pass, no nie wiem, może mnie czymś zaraz zaskoczy mocnym, ale tak trochę spowodował moment, w którym nie ma takiej żadnej gry, którą czekam och dobra skończę tylko to i teraz lecę w pełen ogień w to czy w tamto nie? no tam kilka rzeczy jest do obrobienia, które czekają na swoją kolej ale nic, nic takiego nie ma mocnego parcia, chyba przyszedł ten moment kiedy potrzebne jest jakieś solidne zasilenie w tym Game pasie, bo, bo bo wszystko się zrobiło już takie trochę trudne <śmiech> <śmiech> Rafał, mówisz po tym jak dali Red Dead tak? Nie, nie ale ma ja mam Red Dead, jeszcze, jakby, jeszcze wiesz, go nie ale spoko, ale mam go i będę go grał na playce, jakby to nie jest dla mnie problem. Ja wiem, że Red Dead jest bardzo dużym tytułem, spoko, ale jakby mam Red Deada, nie stanowi, to jest tak jak wiesz, jak Uncharted w Plusie, no spoko, że dali, nie? Albo coś, coś w tym stylu. Yy, mnie nie rusza ten Red Dead w tym, jakby mogę sobie logicznie spojrzeć, że to jest bardzo duży zastrzyk dla Game Plusa, w 100% się z tym zgadzam, świetnie. Yy, może to jest właśnie pod zamysł jakiś online'owy czy coś, na pewno jest to fajna decyzja biznesowa, Microsoft w plusy i tak dalej. Ale mnie osobiście to kompletnie ryra, nie? Że, że, że ten, yy, wiesz, yy, Red Dead się tam pojawił. Kompletnie... No wiemy. Gdybyś, gdybyś nie jest to tam... dla mnie gra, więc... I wiesz, Final Fantasy, czyli kolejna z, nie wiem, już tych finalów chyba dorzucili ze 3, plus jeszcze Kingdom Hearts, plus jeszcze coś tam, to jest dosyć spore zażywie tytułów, które średnio mnie obchodzą, nie? Jakby z finali mnie interesuje tylko granie siódemki i wątpię, bym się chciało, wiesz, badać wszystkie te history, bo to nie jest mój styl gier i, i raczej się do tego nie przekonam. Yy, więc, więc raczej w te wszystkie finale czy piętnastka, czy dziewiątka, czy co oni tam jeszcze wrzucą, nie interesuje to więc znowu nie ma w co grać nowego z takich rzeczy. E... Mhm. E, dobra, to, to Rafala w tym miesiącu. Pamiętaj, że wychodzi Minecraft Dungeons i sobie sprawdź, pomimo I tego, że może. Nie, kom... nie, nie, ja nie mogę patrzeć na Minecraft Ale to, na to naprawdę nie. będzie dobre. To będzie dobra gra. To będzie takie Diablo w świecie Minecrafta. To Ale naprawdę ja będzie ani dobre. Diablo ani Minecrafta nie lubię, więc co to mi nie... ty, ty nie <laughs> lubisz Diablo? To wiem, że to jest złe. I, i wiesz, i kolejne gry z zombiekami też mnie nie przekonują, więc Kucie, no, mówię w tym momencie odkopuję stare tytuły z Game Passa typu właśnie Metro Exodus chcę ograć, yy, dokończyć Girsy i tam coś jeszcze ale kompletnie nie czuję, wiesz, yy, parcia póki co na nowe tytuły. Ciekawy jestem oczywiście, co ogłoszą zaraz. No jakby to, wiesz, można się zmienić z, mom, z dnia na dzień. No i jakby samej skombat był takim zaskoczeniem świetnym, gdzie po prostu się świetnie bawiłem przez tydzień, yy, czy tam dłużej złagi na, na, na, wiesz, na zastrzyk czegoś całkowicie nowego. I właśnie na taką grę czekałem, ale poza tym na razie pustka trochę, nie? Pomimo, ja że, że teoretycznie mamy to wypchane. Ja, ja nie wiem, co odpalać, bo jest tego tak dużo, więc ja, ja mam jeszcze grania na lata. E, dobra, Rafale, starczy Ci co? Starczy Ci tego Hyde dziękuję. Pon ponad pół godziny. E, dobra, Michale, co tam u Ciebie? A ja, miałem, ja mam takie pytanie, jak już jesteśmy przy tych e, przy tej Game Passa i tak dalej. Kiedy no. ostatnio zapłaciliście za jakąś grę i graliście po prostu coś w poza abonamentami? Eee, no dreamsy, ja... Mortal no. Kombat, 11 i, i, i coś tam jeszcze. Kiedy było. ostatnio, kiedy ostatnio na To już dawno było, jak dreamsy wyszły. No, jest... Dreamsy wyszły w lutym. Mortal Kombat na promocji chyba kupiony koniec marca albo w kwietniu, nie pamiętam. To, to było to natomiast no wciąż jeszcze wiesz w pudełkach coś tam leży co co, co, co bym chciał takiego ciekawszego ograć, no Beat Sabera na pewno też ostatnio kupowałem, znaczy już jakiś czas temu, ale jednak to wciąż było w obrębie powiedzmy tam półrocza ostatniego Overcook dwójka, no, no tam parę tych gier było, no w sumie Death Stranding, tak wiesz, już biegłem do sklepu, ale w końcu w końcu zrezygnowałem z tego na chwilę obecną R Rafale, Rafale, mia miałeś e... proste pytanie. Kiedy ostatnio? A ty mówisz, co przez ostatni <głos> rok kupowałeś. To nie jest pytanie. To nie jest odpowiedź na to pytanie. E, zobacz, e, Michale, w zeszłym tygodniu kupowałem gry na wiara, o których później powiem. Więc w zeszłym tygodniu, ale przed tym Długo, długo, dawno nie, aczkolwiek chciałbym sobie coś kupić, coś kooperacyjnego na Xboxie. Myślę o Hancie albo o Vermentedzie dwójce, bo chcę grać w kooperacji, zatęskniłem za tym. I to jest odpowiedź. I to mnie satysfakcjonuje. Ja chyba w tym momencie się najbardziej napalam, żeby kupić Snowrunnera. Tym bardziej, że to jest gra za dwie stówki. Korci mnie strasznie, tylko mam. Takie cicho się zastanawiam, czy tam zaraz Game Pass nie wywali, że A, jednak... Może jeżdża, I to, żeby to żeby jest ten rady, problem, o którym być. chciałem powiedzieć, bo mam ten sam problem. Ostatnio <laughs> chciałem rozkminiałem, żeby kupić sobie Kontrola w, w promocji, bo Kontrol dużo, dużo razy spotykam się z opinią, tak, że to tak. jest Tak, i są plotki też, gra. że pójdzie do Game Passa, więc... Jakby no i właśnie, ja, ja, tak, ja tak chodzę po tym sklepie na Xboxie i tak... E, poczekać, czy kupić i, i z dużo, dużo tytułów mam... mam teraz problem, że po prostu nie chcę kupować bo Wiesz, wiesz co jest pewną się... inwestycją? Kupować ekskluzywy z plejki. To na pewno no nie tak. trafi do Game Passa I No tak ja, ja sobie jeszcze jedną rzeczą, jedną rzeczą sobie pomyślałem, bo chciałbym sobie pograć w, ko w kooperację na Xboxie w Hunta albo właśnie w, w Vermintide'a i teraz sobie tak rozkminiałem kurczę, no nie kupię pudełek, bo nie wiem jak będzie to działało na nowej konsoli a chcę sobie też pograć to w 4K powiedzmy E, więc nie kupię tego na playkę, bo raczej kupię Xboxa, więc y, muszę kupić Cyfrę i czekam, kiedy po prostu będzie Promocja na to, kiedy te gry spadną i od razu Biorę, nawet jak spadną o, o 10% biorę e, Tak, bo chcę, żeby ta generacja działała Bo nie wiem, jak to w, z pudełkami będzie Ale bo ja ostatnio ogarnęłem, że bardzo dawno temu kupowałem jakąś grę, która była full price, y, czy, czy, czy preordera zamawiałem ostatnią grą, co zapłaciłem pełną cenę i w premierę miałem, to chyba był Doom Eternal i to Ale później było wcześniej długo, długo nic więc to, nie ta, to, to nie tak dawno w sobie no to był marzec a Wcześniej jak kupowałem full price'y to były sztuk dwie, czyli to były Gearsy we wrześniu i był Modern Warfare w październiku, więc e, gdzieś tam kupowanie nie gier... Są, to jest pytanie tak, jak, jak poczekać gry, no, bo ja ponowne, no. full price'a na premierę w ogóle nie kupuję, więc to jest inna kwestia. nie? E, przypominam, że jesteśmy przed nową generacją konsol, więc e, duże firmy nie będą wypuszczać teraz gier, tylko po prostu będą czekać e, na, te, na te okresy, kiedy ta konsola się będzie pojawiała. Myślę, że Assassin będzie właśnie taką grą, która będzie wychodziła gdzieś w okolicy konsol i wszystkie duże tytuły też w okolicy konsol, no jeszcze ten Cyberpunk. Okay, ale jakby Cyberpunk ci wyszedł w maju, czy tam w kwietniu, jak miałby być, to to może być kupił nawet, nie? Wtedy też bym kupił, na pewno. Wiecie, ale no, preferencje panie... zakupowe, to i tak możemy sobie schować do kieszeni, bo każdy ma swoje i każdy po prostu kupuje inaczej, tak jak się już przyzwyczaił, no jakby co by nie było. No tak, tak, tak, tak. No, i gdzieś mam ten, jest, że że jestem ciekawy w co jeszcze graliście i na tym się skupnę no, bo gdzieś mam ten kryzys growy, który mi nie daje spokoju, pamiętam, że kiedyś miałem kryzys growy i zwalczyłem go kupne Switcha, więc mam nadzieję, że do nowej generacji konsol mój kryzys growy się tam nie przyciągnie i gdzieś, gdzieś go zwalczę no i mam, mam właśnie tego, MadRunnera chcę testować na kierownicy, jak jak Rafał mi polecał na, na naszej grupie I, i może tego właśnie SnowRunnera, bo widziałem, że opinie zgarnia bardzo, bardzo pozytywne SnowRunner i chętnie na kierownicy się przyjadę w takim. No, potestuję sobie w błotku, bo podoba mi się ten klimat. Grałem chyba w Madranera, ale grałem na padzie i. Zabawa była przednia, tym bardziej jak się gdzieś zakopało i wyciągarki szły w ruch i jeszcze z No Ja z kolegą... sporo w to, w to sam i też z Krystianem kiedyś zrobiliśmy sobie sesyjkę, więc w sumie jakby Snowrunner wszedł Ci dobrze, w sensie na kierownicy by Ci się spodobało, byś kupił Snowrunnera, tylko ty pewnie kupisz na Xboxa wtedy, no? Kurde, a ja żadnej gry na Xboxa nigdy nie kupię. No właśnie, albo na PC ta <laughs> bym nawet i kupił. <laughs> no w sumie, tak jak masz do PC tak kierownicę, tam jest taniej pewnie, pewnie ze 140 i tak co? Na Steamie nie patrzałem nawet, ale no moja kierownica działa i z pc i z Xbox'em, więc nie ma problemu na jaką platformę kupię, ale w, raczej Xbox będzie grany. Um, ale mimo kryzysu nie, to nie oznacza, że w nic nie grałem, um, bo graliśmy, wszyscy razem graliśmy w DayZ i chciałem yes! o tym... Yes! Yes! <laughs> nawet się znaleźliśmy, nawet się znaleźliśmy. Niech. Naprawdę? No, no, Czy to nie wszyscy będziemy przypominać sobie? Oczywiście, że tak przecież, no ja goty, no Rafał, No goty, nie, chciałem, chciałem opowiedzieć nie mieś... o grze, która bierze mi czas i nienawidzę takich gier. Nie miesz Chcia... wszystkim swoją miarą. Jeżeli byśmy mieli tutaj Tomka, to Tomek opowiada nam rewelacyjne historie, żeby do no, tego... teraz powinniśmy, właśnie teraz powinniśmy specjalnie pogadać o tym, jakie to Daisy jest spierdolone, bo <laughs> Tomek będzie tego słuchał. A Tomek, Tomek miał najlepiej, bo Tomek miał nas wszystkich poprowadzić, słuchajcie, jako mentor, jako człowiek, który wiele godzin spędził w Daisy i on nam wszystko pokaże i pozwoli nam przetrwać. I my się włączyliśmy wszyscy na jeden serwer, powiedział, gdzie kliknąć. Jeszcze powiedział, jaką, nam, aplikację ściągnąć, ściągnąć, tak, jaką aplikację ściągnąć. Aplikację tak, jaką ściągnąć aplikację z mapą. No i teraz, słuchajcie, <grym> musicie znaleźć punkty charakterystyczne, jakieś, gdzie jesteście, będziemy się szukać po tej mapie, żeby potem być razem i we czwórkę będziemy chodzić, będziemy kozaki, będziemy napierdalać zombiaki i tak dalej. <grym> I Tomek się do tej gry nie mógł włączyć, bo kurwa, serwery były tak zjebane. Więc przy, przez godzinę był dla nas infolinią po prostu, kurwa, na słuchawce, jak ten hindus taki, wiesz, przy słuchawce. Mówi, Tomek, Tomek, co mamy robić, jak mnie zombie bije? Przytrzymaj ten guzik i bij go też, no, i wiesz. A, znalazłem czerwoną czapkę. Wejdź w to. Krwawie, krwawie. Musisz wziąć szmatę i się nią obandażować. Tomek, a ty gdzie jesteś? Ja wciąż zerowy w kolejce i czekam. <śmiech> <śmiech> Cały czas po prostu tak to wyglądało. Ja zdążyłem tak. już przez godzinę trzy razy się zabić, yy, rozklepać yy, gołą pięścią tam z dziesięć zombiaków i pewnie ze trzech innych graczy, których znalazłem. Śmieszne było to, że jak się spotykało innego gracza, to się do siebie krzyczeliśmy. To ty, to ty, nie, to chuj, wale go w łeb. No i dobra, I, i tak to się kończyło. Oczywiście czasami też w pierdolem własnym, no ale jakby zdążyłem cztery razy się zrespawnować i wrócić na ten serwer, zanim Tomek się na niego wczytał myślę, że Tomek by szybciej grę od nowa zainstalował, może to o to chodziło. W każdym razie, no, no cóż, no, pobawiliśmy się w różne głupoty. No, jest to mega toporna gra z naprawdę jednak dużą mapą i, i, i szeregiem rozrzuconych ludzi na niej i zombiakami i tak dalej, ale no kurwa umówmy się, to jest toporne. Tam naprawdę Samo sterowanie, no dobra, pewnie są tam jakieś samouczki, których nie przechodziłem, ale Fale, no. nie nie o to chodzi, żeby się 13 razy zastanawiać, jak wykorzystać przedmiot z menu, kurde, Czego, czemu nie można z menu od razu kliknąć jedzenia jabłka, czemu muszę go wziąć w rękę i potem trzymać przycisk akcji, żeby jeść to jabłko, żeby co, żeby kurde zombie mógł mnie ganiać, kiedy jem to jabłko, no jakby to jest takie trochę bez sensu, no. Czy może ma jakiś sens, ale wciąż niewygodne w chuj, no i, i tyle. No, niewygodne nie w chuj, mieć. bo to jest, Rafale, symulacja. Ja jak najbardziej chcę to ja wszystko rozumiem, ale no to Nie może chodzi być za, sobie... za łatwo. Ty nie możesz sobie ale... kliknąć i o, już zjadłem, o, mam cały live. jaka piastę. to jest Co? symulacja, słuchaj, symulacja to by była, gdyby można było tam zrobić troszeczkę więcej rzeczy. Tutaj wchodzę sobie do domu, nawet. W no. Wiesz, słuchaj, wchodzę, nie wiem, jaki jest cel w ogóle tej gry, wiesz, nawet nie wnikając. Nie jaki ma celu w jest... tej, przetrwać. Aha, przetrwać. No to słuchaj, wchodzę do domku, jest sobie opuszczony domek, dobra, jakieś tam część drzwi do piwnicy czy coś zamknięte na kłódkę, okej, okay, dobra, nie wejdę tam, ale chodzę po domku. Widzę z jednej strony lustro, z drugiej jakieś krzesło, z trzeciej strony jeszcze tam, nie wiem, drzwi od lodówki, z czwartej strony coś innego, a mogę podnieść tylko, kurwa, czapkę, która leży na stole. Nie? I, I nic nie mogę wynieść z tego domu, pomimo, że no w każdej innej grze o, o apokalipsie zombie, już bym kurwa się tam doposażył, jak wiesz, yy, wiejski kurwa Rambo, w sztachety jakieś tam, wiesz, czy, czy coś w tym stylu, i po prostu zrobił z tego coś fajnego i poszedł ich napierdalać, nie? A ja żadnej broni nie mogłem znaleźć, bo znalazłem raz, przepraszam, yy, drzwi otwiata, kurwa, i te drzwi mogłem podnieść i one stanowiły, nie wiem, moją tarczę chyba, czy, czy coś takiego, taki był efekt, tylko że nie dało się z nimi biegać. Nie? No więc yy, drzwi od fiata można było podnieść, ale nie można było. Wiesz, rozwalić krzesła i wziąć od niego sztachety, czy, czy coś w tym stylu, więc to jest gówno nie survival, nawet jak tam jest jakiś crafting, że sobie wiesz porwiesz, yy, kurwa szmatę i zrobisz z niej yy, opatrunek, nie, albo, albo zjesz jabłko, albo zamiast jabłka węża i się pochorujesz to jest wszystko chuj, a nie survival no jakby co to jest za mechanika <grym> no? <grym> <grym> Rafale, ma być ciężko, ma być ciężko to nie ma być Call of Duty Warzone, nie że chodzi chodzisz do domu nie masz pięć ty wychodzisz i w ogóle jesteś do nieba ale nie mówię o tym, żeby domu. była bro ja masz ale słuchaj, przeżyć, ja nie to jest ciężko przeżyć, ty nie masz co jeść ty co chwilę masz jakieś problemy z tą grą i o to w tym to chodzi to jest gra, się... w się nie idzie na solówkę na pięści z zombiakiem nawet jak stoi sam pojedynczo bo wtedy może już po prostu przegrać na starcie bardzo, L właśnie, właśnie bo e, ja nie, nie, wiem, dojeba, akurat nie wiem jak mi to wychodziło pomimo, że solówka była toporna jak y, grywalki z lat dziewięćdziesiątych tam z PSX-a, chociaż w sumie wtedy już wychodziły lepsze, to wciąż uważam, że tutaj no, walki mi się udało na jednym życiu chyba, w sensie na, na, na jednym tym chyba wszedłem do takiej wioski, chciałem się po niej rozejrzeć i wszędzie były zombiaki, no to się z nimi napierdalałem. Dopóki mnie dwóch naraz nie dopadło, no to chyba tam z pięciu położyłem po kolei i nawet nie krwawiłem, więc w sumie to było do, do ogarnięcia, nie? Ta walka na pięści. Trzeba było tylko odpowiednio tam robić uniki, bo ona jest tak toporna, nie? Że jakby jeżeli jesteś bardziej toporny niż ta gra, to wygrywasz po prostu. Natomiast... Yy... Natomiast wciąż uważam, że tam brakuje ciekawej mechaniki. O to mi chodziło. Nie, że ma być łatwo czy trudno, bo jakby, wiesz, Krystian, można ustawić na tyle spierdoloną mechanikę, że gra jest trudna i, i co z tego? Jakby taki, Takie gry mieliśmy w latach 80. nie? Chodzi o to, żeby grę wypełnić ciekawymi mechanikami, która powoduje, że jest trudno. Jakby, wiesz, w, jeżeli wchodzisz do domu i szukasz po całym domu, wiesz, znalazłbyś pięć przedmiotów i zastanawiał się, co z nich zrobić, albo żeby coś z nich zrobić, to tam gdzieś musisz jeszcze coś pokombinować, czegoś szukać i tak dalej. No wiesz, no, grałeś w trochę gier, gdzie był jakiś krat. Tak, Rafale, e, powiem ci tak, żeby, żeby wczuć się w Daisy, musisz w niego pograć. Ja grałem wcześniej, przed wami, grałem na, na PlayStation i na początku było... Ta, miałem to samo odczucie, ale w, ale w pewnym momencie miałem taką jedną sesję, że e, dojebany byłem całkiem nieźle i, i zajebiście mi się zwiedzało to wszystko i, i wszystko, co co słyszałem, to od razu zastanawiałem się, kurczę, tam ktoś jest, czy nie? I naprawdę czułem się, jakbym był gdzieś w jakimś opuszczonym świecie z zombiakami i E, wszystkiego się po troszku obawiałem No bo już jestem dojebany, więc nie chcę już zginąć Bo już coś w tej grze osiągnąłem I miałem zupełnie inne poczucie tej gry Niż ty wchodzisz, a dobra zginiesz Respawn, wyjebane, bo nic jeszcze w tej grze Nie osiągnąłem, już jesteś 5, 10, 15 godzinach Nie chcesz zginąć I wtedy, wtedy wchodzisz na inny trybik I wtedy się wszystkiego obawiasz I ja byłem na takim trybiku, już nie mówię o opowiadanych Danych historiach, bo akurat Nie dane mi to było, <coughs> bo sobie Odpuściłem tą grę, ale no, trzeba tej grze dać szansę to dać szansę, dać szansę. No dobrze, ale A. jeżeli grałeś więcej, to mi powiedz, bo wtedy to graliśmy na szybko i nie było czasu pogadać o tym, co tam więcej się dzieje. Ta no. infolinia Tomka też była trochę chujowa, bo tylko odpowiadała na pytania <laughs> zadane <laughs> wcześniej i, i zbyt wiele nie chciała jakoś zachęcić do tej gry, <laughs> więc y Jakie tam są jeszcze mechaniki, może o których ja nie wiem, no bo wiesz, jakieś tam świecenie czymś, znalezienie jakiejś broni, zjedzenie jabłka, wiesz, jakieś coś więcej tam się dzieje? Nie tak wiem, poważnego? nie wiem. Tak gra tworzy historię, ja wam mogę opowiedzieć historię, którą o, mieliśmy... Proszę. No, właśnie. Do, dochodzę do głosu w końcu przy, przy temacie w moim Hyde Parku. No. Move, move, a powiem a... wam historię Trafal. 2000... W no? 2012 roku graliśmy z moimi kumplami z klasy w Daisy właśnie, bo wtedy był hype na tą grę, My bo to, to był taki taki nowy gatunek, który zapoczątkował, myślę, gdzieś tam rozwój Battle royalów, że potem wyszedł 1z1, 1, PUBG gdzieś tam na, tych, na, tym, na tej podstawie gdzieś tam powstało, ale mieliśmy taką akcję w Daisy raz, tego nie zapomnę nigdy, to było mega zajebiste przeżycie, jeśli chodzi o gry komputerowe, jedno z lepszych, których nigdy nie zapomnę. Bo byliśmy trochę dopakowani, mieliśmy jakieś tam granaty dymne i tak dalej i sobie buszowaliśmy po mieście bardzo ostrożnie, mimo że mieliśmy broń, to nie zadawaliśmy się z zombiakami i tak dalej. I doszliśmy do, do a, takiego a, a punktu... A w, w ile osób byliście? W cztery. Wow, no to spokojnie. Byliśmy w cztery się osoby. Szukaliście. Właśnie... Dosyć szybko nam to poszło, z godzinka może, ale każdy już jak się... Zna... <śmiech> Widzisz, na każdy Rafał? Godzina masz na mnie szukać, a nie, no dobra, mów, mów. No ale jak się znaleźliśmy, to każdy, o, już masz pukawkę, spoko, ten, e, to, to chodźmy gdzieś. No i sobie przechodzimy i zauważyliśmy, że w mieście jest kościół. Okej, okay, wygląda ciekawie, zobaczmy co jest w środku. No i podchodzimy trochę ostrożnie do tego kościoła, bo zawsze było gdzieś tam z głowy, ktoś może być w kościele i zauważamy, siadamy sobie przy trawce w krzaczkach przy kościeli i zauważamy, że do kościoła wchodzą cztery osoby. Okej, okay. są wrogowie, nie? I teraz czy, czy oni będą dla nas mili i tak dalej, bo może byś spotkać obcego, który będzie dla ciebie dobry i ci pomoże, ale może też spotkać kolesia, kto, który ci pomoże, sprzeda ci kulkę w łeb, zwiąże cię, zrani i zostawi leżeć i cię ograbi i sobie pójdzie, no i leżysz wykrwaw wykrwawiając się, nie wiem, z przeszczeloną nogą, więc to jest trochę przejebane. No i y, byliśmy w tym kościele, oni so, y, przed tym kościołem oni sobie weszli do tego kościoła, my się obserwowaliśmy. No i zauważyliśmy, że z kościoła wyszło trzech typków, a wchodzili w czwórkę, więc rozkminiliśmy, ok, jeden został w środku, a reszta idzie dalej na zwiady. No to co robimy? Y, poczekamy aż ci się oddalą, przećmychniemy się trochę do drzwi, wrzucimy smoki i wchodzimy do środka i będziemy zastraszać tego jednego kolesia, który tam został. No i gościł stał akurat całkiem z tyłu kościoła przy ołtarzu i wrzuciliśmy smoka, trochę nie wiedział co się dzieje i krzyczeliśmy przez mikrofony, żeby nie strzelał, bo go rozczelamy, więc on zachował spokój, sował broń, miał sować broń i stanąć po prostu w rogu, no i jeden powiedział, że jest wcelowany, jeden ruch to zginie i czekamy na jego kumpli, no... I ci kumple przyszli, stanęli w drzwiach, nie było wymiany ognia na razie, tylko była wymiana, e, mój kumpel jako dyplomata z nimi rozmawiał po prostu przez te drzwi, e, że chcą, e, albo go zabiją, albo e, wymienią się bronią, broń mi jakoś, żeby, żeby nam dali bronię i... i... My sobie pójdziemy, zostawimy ich w spokoju, ale mają nam oddać trochę amunicji i po jakiejś broni po jednym, żeby, żeby nam rzucili. No i doszło do wymiany i później okazało się, że przyszła inna grupa, rozstrzelali nas wszystkich, wszyscy w ośmiu polegliśmy, ale było mega, mega... Yy... Mega, mega historia to była, że że całkiem spoko klimat, jak wbiliśmy do tego kościoła i przez mikrofon zastraszaliśmy tego jednego typka, który tam sam został, pilnuje z tego kościoła, nie spodziewał się, że czterech typów nagle obcych wbije, wrzucą mu granaty dymne i tak dalej i będą mu grozić bronią, więc yy, całkiem spoko eksperyment to był i włączając teraz na konsoli spodziewałem się też y, czegoś ciekawszego, no ale nie wyszło nam. Mi się wydaje, że, że powinniśmy tej grze da dać po prostu drugą szansę, żebyśmy po prostu mieli naprawdę więcej czasu, nie półtorej czy dwie godzinki w niedzielę wieczorem, żeby w to pograć, tylko po prostu, żeby trochę wejść do tej gry, naprawdę się trochę uzbroić i też jakiś ciekawy scenariusz napisać. Tam nie musi być celu, tam nie, nie jest powiedziane, musisz osiągnąć to i to, tylko po prostu, że, że ta gra pisze jakieś scenariusze, przeróżne, bo tam różne rzeczy potrafią się dziać. No i to jest właśnie, to jest właśnie ten plus Daisy, ale chociaż ostatnie rozgrywce z mojej perspektywy wyglądało tak, że czekałem na wszystkich, aż się spotkamy. Wszedłem sobie na dźwig, bo stwierdziłem, że na dźwigu będzie bezpiecznie. Schodząc z dźwiga, nie trafiłem w drabinkę, wyjebałem się na ziemię. <śmiech> <śmiech> Zacząłem krwawić, więc od razu Tomek, pozdrawiamy Tomka, to się zabandażuj, no to okej, okay, zabandażowałem się. No i w końcu doszedł moment, że spotkałem się z Krystianem, no i tyle, co się spotkaliśmy, Krystian padł na ziemi, stracił przytomność i chyba no zmarł. Ktoś mnie dojebał, ja, ja krwawiłem, ja nie wiedziałem czemu krwawiłem i... i... No i chyba próbowałeś mnie zabandażować, ale już chyba było za późno. Jak jeszcze no, Było za późno. No, no, szkoda, szkoda. To tego no by i było później szkoda, wywaliło. To... Mój internet wywalił błąd. Chciałem się jeszcze raz zalogować i wyświetliło mi błąd z połączeniem. Więc ta gra. Nie usunąłem jej z dysku, bo na pewno będę chciał jej dać ja drugą też szansę. Ją mam, ja też ją mam. Chociaż. Wyjebałem te sterowanie. <laughs> <laughs> to sterowanie w ekwipunku, No, jejku, to jest. No tragedia. Na, na PCC z... lepiej, bo myszkom jednak się szybciej ten ekwipunek ogarnia i sobie do ręki ludzie się coś składa, Ale tutaj przełączanie się między tymi wszystkimi zakładkami i tak dalej, no to przecież było, ja nie wiem, kto to planował na tej, na konsolach, ale powinni to naprawdę przerobić, żeby to, to sens miało więcej. Mhm. A <k cascade> poczekaj, po, po, po po poczekaj jeszcze, bo, bo jak już jesteś przy tym DayZ, to ja, ja też coś powiem, dodam cztery yy, grosze. Ja po tym DayZ... Mi, Tomek nas cisnął, żebyśmy zagrali w PUBG ja odpaliłem tego PUBG I po raz ja pierwszy... też odpaliłem, właśnie chciałem, po raz... Raz... chciałem też no dobra, to... Do, do, do znaczy, dobra to przejdziesz sobie teraz do, do, do PUBG, ale jak tak jesteś, jesteśmy przy tym, to tam nie masz e, e, w menu tego samego? Te, też takiego trochę t, e, topornego wybierania tego wszystkiego ekwipunku? Właśnie ja chciałem o tym powiedzieć że też było straszne to w PUBG i chyba jest Apex jedyną grom, która naprawdę zrobiła to dobrze no tak, ale, ale nie masz takiego wrażenia, że po prostu. No, PUBG też jest taką symulacją, tak? To, to nie jest ee, Warzone. Znaczy, też jest tam najebanych tych broni, ale jednak wydaje mi się, że strzela się troszeczkę in inaczej, ciężej. Nie w ogóle jest ciężej. Ze wszystkim jest ciężej. Jest ciężko. PUBG jest bardzo takim symulacyjnym trybem. Ona jest bardziej taki dla hardkorowców, bo masz Apexa, gdzie wszystko szybko idzie. Warzone, który można wskoczyć sobie dla rozmówki. E, co tam jeszcze mamy? Od zajebania tego mamy. E, mieliśmy tamto Call of, Duty, Call of Duty Black Ops, gdzie też było dosyć szybko, ale PUBG ma to do siebie, że to jest po prostu wolne tempo. Zbierasz broń, dokładasz sobie do broni różne rzeczy. I przez to pograłem chyba dwa czy trzy, trzy mecze solo na Xboxie. Bawiłem się dobrze, ale wkurwiało mnie trochę sterowanie i szybko przeszedłem, ściągnąłem na, na Steamie i grałem po prostu na, na, na kompie w to, gdzie kąp chyba do PUBG jest jedyną słuszną platformą. Nie wiem, jakoś, jakoś PUBG... Bo PUBG chyba na szybko było zrobione na konsole. Oni osiągnęli e, ten sukces na Steamie wtedy, co, co pobili wszystkie rekordy, wyszli na szczyt i tak dalej i wtedy powstał e, Fortnite, gdzie Fortnite też powstał bardzo szybko e, na konsolach i PUBG próbowało dogonić ten Fortnite na, na tych wszystkich konsolach i no trochę im to... Na początku były straszne problemy w ogóle z PUBG. Na, na tych Xboxach e, był prawie niegrywalny, tych starych Xboxach i na, na s chodzi mi to bardzo dobrze, chociaż... Okej, okay, zrobiłem sobie trening, potestowałem sobie, jak się strzela, ale to wszystko, ogarnięcie tej klawiszologii, kiedy wiesz, że za ścianą jest wróg i ktoś może ci cały czas, w każdej chwili e, wskoczyć do budynku, a jesteś aktualnie przy, przy zakładaniu tłumika na broń, przy przekładaniu się przez... E, przez wszystkie te zakładki i co tam są w equipunku, więc trochę te stra to toporne, jeśli o pada chodzi. W sumie powinienem jeszcze, żeby miał już takie prawdziwe porównanie z tymi konsolami, ściągnąć sobie Fortnite'a na Xboxa. Mimo, że jestem przeciwnikiem Fortnite'a, grałem... Nie lubię tej gry po prostu. Battle Royale z budowaniem to nic dla mnie, ale po prostu chyba ściągnę tego Fortnite'a i zobaczę, jak tam jest wszystko rozwiązane, jeśli chodzi o zarządzanie equipunkiem, czy to jest bardziej... Logicznie rozwiązane i, i czy to jest mniej toporne bo, bo i DayZ i PUBG to są naprawdę toporne gry, jeśli chodzi o zarządzanie ekwipunkiem czy sterowaniem. PUBG jest lepiej, a DayZ to jest, nie wiem, nie, nie, nie, nie znalazłem żadnej broni, żeby testować strzelanie w DayZ, ale mam wrażenie, że jak już jedzenie jabłka trwa 5 minut, to co dopiero zakładanie nie, strzelanie broni. strzelanie jest w porządku, wiesz, strzelanie na, naprawdę jest w porządku. Trzeba dać Daisy szansę. PUBG też w sumie moglibyśmy dać szansę i pograć. Tym bardziej, że fajnie się w czwórkę gra w PUBG, więc jakbyśmy tam z kiedyś z Tomkiem yy, wszyscy w czwórkę się zgrali, to na pewno będziemy mieli dobry ubaw w PUBG. Gwarantuję. No tak, tak. Ja zgadzam się. Yy, pozostając przy Battle Royale, grałem jeszcze w jednego Battle Royale dla rozmówki na Nintendo. Czyli Tetris 99. <śmiech> mm. I to jest jeden chyba z lepszych Battle Royale, w które grałem. Właśnie jestem ciekawy, bo kiedyś Tomek o tym opowiadał i tak, ja w Tomek sumie tak no? patrzyłem na to dosyć przychylnym okiem pod kątem, jak została rozplanowana ta rozgrywka. Z tego co pamiętam, Tomek to jednak trochę skurwił, hejtował delikatnie mówiąc więc możesz możesz powiedzieć dwa słowa o konsoli, która nikogo nie interesuje. Chociaż przyznam wam się, że zadzwoniłem do Tomka w tym tygodniu zapytać go, zadałem mu proste pytanie. Dlaczego powinienem kupić yy, oraz dlaczego nie powinienem kupić Switcha? I Powiedział mi bardzo krótko. Yy, nie powinieneś kupić, bo nie jeździsz komunikacją miejską, nie powinieneś kupić, bo nowa wersja już nie daje się krakować i... i, i o, Trzeba kupić albo używkę, albo walić w jakiegoś chipa i nie powinieneś kupić, bo tam nie ma gier, które ciebie interesują. Więc pomimo tego, że nawet miałem jakąś chwilową chęć, to jednak nope. Tak, tak. Szczeg szczególnie to pierwsze, co powiedział, jest dosyć ważne, bo nie idzisz komunikacją miejską, więc to też nie że e... komunikacja no miejska. No tak, ale u, u mnie takie urządzenie, jak mam w domu. No to duże nie, konsolę, nie wiem, bo no to ty w robocie siedzisz i się nudzisz. No jakby. No, ja najczęściej właśnie w pracy gram na Switchu, bo mam zawsze w plecaku Switcha no i gdzieś tam zawsze gramy dobrze że, no, ale... dobrze, że twój szef nie słucha tego podcastu ale zrobimy no, na... wersję niemiecką zrobimy wersję po niemiecku <śmiech> nie no um, Switch e sięgam najczęściej po Switcha w domu, jak leżę w łóżku na kanapie, jeśli już mam grać to gram na dużych konsolach, chyba że że po prostu w doku jest Switch i, i wtedy na nim gram i ostatnio grałem w Tetris'a ze znajomymi z Discord'a i grałem tak, że po prostu siedziałem przy biurku, yy, pod klawiaturą miałem Switch'a położonego, rozmawialiśmy sobie, pisaliśmy i w międzyczasie graliśmy właśnie w tego Tetris'a i zabawa, zabawa była świetna, bo w Tetris'a każdy zna, w Tetris'a każdy grać umie i jeśli do tego dołoży się tryb multiplayer, to naprawdę jest ten Tetris zyskuje nowego smaku. Yy, Czyli my kontra 98 innych graczy, mamy ich naokoło ekranu, widzimy wszystkie ekrany tych graczy, którzy grają z nami i ustawiamy sobie swoją linię, gramy sobie w swoim tempie i dochodzi to, że można atakować innych graczy, za czym idzie inni gracze potrafią atakować nas. Czyli zostajemy po prostu karne linie, które mogą nam po prostu zjebać cały nasz tetrisowy plan. I okazuje się, że wygrana w Tetrisa nie jest wcale takim, takim prostym, yy, prostym zadaniem i znajomy już mi podsyłał filmiki na YouTube z poradnikami, jak dobrze grać w Tetris, jak ustawiać, jak liczyć klocki, że ta gra jest po prostu, jak to mówią, easy to play, hard to master i żeby ogarnąć Tetrisa, żeby po prostu rozwalać w trybie Battle Royale. Yy trzeba po prostu czasu, trzeba trzeba poczytać trochę o tym, rozkminić jakie, jakie tam jakimi prawami rządzi się Tetris i tak dalej i do tego dochodzi właśnie te atakowanie, możemy atakować albo automatycznie, albo manualnie wybieramy czy atakujemy kogoś kto ma największą liczbę pokonanych graczy tych co, co są najbliżej od odpadnięcia czy po prostu kontratakować tych którzy nas aktualnie atakują więc mamy dosyć duży wachlarz wyboru ludzi do atakowania no i udało raz być mi się w pierwszej dziesiątce i to było mega satysfakcjonujące i co mnie wkurzyło w tym to to, że Nintendo nie bardzo potrafi w online i żeby połączyć się ze znajomymi to trzeba wpisywać jakiś kod sześciocyfrowy, więc siedzieliśmy na tym Discordzie, <grym> na czacie głosowym. A wy, i... a wy mówicie o Daisy albo o PUBG, tak? No właśnie. <grym> W Daisy, okej, okay. w Daisy też nie było czegoś takiego jak stwórz grupę i weź grupę ze sobą na serwer, gdzie w każdej normalnej grze tak no to było. Tak, no czy tak, ale chodzi o ten survival, chodzi o to, że ty się tam budzisz, czyli tak, budzisz się i grasz jesteś samemu, a nie, że od razu w grupie się budzisz, to by było bez sensu. Ma być ciężko. No mów. No ma być ciężko, ale <grym> okej, okay, ale to jest wytłumaczone, ale w, te trisze jest to po prostu spierdolone, no. <grym> Byliśmy w trójkę i ja zakładałem serwer. Yy, mówię, dam hasło 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 tam 7, żeby było 6 cyfr. I podałem mi to hasło. Na 3, 4 wciskaliśmy X. I mnie nigdy nie włączyło na serwer, który postawiłem, a oni grali we dwóch. No, z, zawsze było tak, że ja zakładałem grę, yy, podawałem wszystkim hasło, każdy się dołączał, nie wyjebywało i. Oni sobie grali, a ja czekałem na kolejną rundę. No i, i tak to się kończyło, rozgrywka. Kilka razy udało nam się połączyć, do, dorzuciło nam też kilka botów, bo graliśmy na prywatnym serwerze, ale ubaw w uprzedniej, tym bardziej, że ta gra jest w ramach abonamentu właśnie tego Nintendo Online, czy jak to się tam nazywa, jest darmowa, więc każdy, kto, kto ma Switcha i posiada ten abonament, może sobie Tetrisa po prostu pograć, bo jest to stary, dobry Tetris tylko że no trochę zjebane jest połączenie się ze znajomymi, ale nie jest to niemożliwe. Ale Rafał, nie ma gierna Switcha, które by Ciebie interesowały? Znaczy, bo Tomek go dobrze zna i po prostu mu tak powiedział, bo... Tomek, wiesz, my nagrywaliśmy razem, no, 5 lat praktycznie i on wie, w co ja gram, no, jakby nie zaproponuje mi, wiesz, byle czego. Na pewno ja bym sobie, trochę, wiecie, trochę wiem o tym Switchu, no. Myślę, żebym sobie poklikał, yy... na pewno bym chciał przejść Zelda, na pewno bym sobie poklikał Luigi Mansion, może też jakieś tam kilka innych pierdół, ale, ale w gruncie rzeczy to tak dużo tego nie ma, no, wiesz, Wieśka bym nie grał kolejny raz na przenośnej konsoli, bo po nie, co... To nie nie ma sensu. Nawet mnie to nie ciągnie. Czy w mhm. tego Duma nawet. To, to dla mnie na Switchu to się mija z celem. Bo Switch dla mnie jest po prostu, żeby w Mario Kart grać, we wszystkie gry w Mario. Właśnie te Luigi. Chciałem zawsze to ograć, czy, czy w Zelda. To jest takie, takie fila tego Switcha. I dla, czy dla indyków, które mo, po prostu można wziąć ze sobą w kieszeń i, i po pograć sobie gdzieś, czy nawet gier opowych, bo ja mam na przykład Overcookta na Switchu i, i zawsze jak ktoś do mnie wpada czy czy z pracy ze znajomym sobie gramy w pracy, to w overcookta rozkładam dwa pady, jeden do jednej ręki, jeden do, do, do, do dla koleżanki i sobie, sobie gramy i to jest właśnie ten plus tego Switcha. No, nie wiem, zastanawiałem się po zakupie Switcha, czy, czy dobrze zrobiłem, czy nie dobrze zrobiłem, ale jak już wspomi wspominałem, kupność Switcha wyciągnęło mnie wtedy już, kiedy to było, dwa lata, trzy lata temu, odkąd Switcha kupiłem, wyciągnęło mnie wtedy z tego kryzysu growego, że grym po prostu przestałem mnie bawić i wtedy zagrałem właśnie, kupiłem Switcha w edycji z tym Mario Odyssey i wciągnąłem, wciągnąłem się mega ostro i, i wtedy to był taki powrót do, do, do gier. Więc, więc Switch zawsze warto rozważyć. Chociaż to jest jed, jednak za, za taką konsolę, nie wiem ile aktualnie kosztuje, ale jest cholernie 1600, jeżeli chcesz gdzieś znaleźć. Chyba, za, no właśnie, chyba więc... za tego Lighta, za około 1000 kupisz samego Lighta. No, mimo wszystko trochę duże. Jeśli ktoś ma dużą konsolę, to... Switch... Light podobno, też pytałem Tomka, bo Light kosztuje niecałego tysiaka, ale od, brak odpinania padów, mniejszy ekran i, i ogólnie no takie trochę to uproszczenie mocne w odniesieniu do podstawowych funkcji Switcha, to, to jest trochę dramat, nie? No Lighta bym jeszcze bardziej nie widział, nie kupiłem. Tomek zupełnie był, inaczej był... patrzy na Switcha mając dzieciaka i też powiedział, że już właśnie i w Labo i tak dalej trochę się tam, wiesz, z młodą bawił, więc no, jakby nie patrzeć, to, to, to ma większy sens u niego. Ale Switch ogólnie, ogólnie się dobrze bawię zawsze ze Switchem. Jeśli, jeśli uda mi się go włączyć w domu i to to ostro mnie wciąga i długo go nie wyłączam, więc... Czy znaczy, uważaj, to... uważaj ogólnie, wiesz, bo, bo my już mieliśmy tutaj kiedyś zapaleńca na Nintendo i szybko stąd wyleciał, yy, <śmiech> więc... Nie, nie lubimy tutaj tak za specjalnie, no. nie, nie chwalimy się tym, że mamy, wiesz, taka, taka jest historia ogólnie, no tutaj możemy się ponapierdalać, czy, czy, czy, czy Xbox, czy Playka, jak PC też jakiś przyjdzie, to też zaraz, wiesz, srogi hejty i wpierdol, nawet jak Krystian czasem gra na PC, czy ty, to też się nie przyznajemy, no i, i tak jest już, no. Taki to jest ale Ja na pewno, na pewno z gierką jakoś na Switcha wrócę kiedyś. Ja, ja sobie regularnie gdzieś tam coś odświeżam. No, nie jest to moja pierwsza, czy tam druga konsola bo to jest PlayStation i Xbox, ale tam trzecia gdzieś tam z doskoku zawsze Switch. Yy, lubię na Switchu gdzieś tam coś pograć. I z gier to mam tyle. Obejrzałem filmy dwa. Mhm. E, w końcu przełamałem się do tych Gwiezdnych Wojen i, i z, chwyciłem za część czwartą, czyli Nowa Nadzieja, czyli tą całkiem pierwszą. Z, 1977 i jestem mega zadowolony. Nigdy nie zrozumiałem tego hype'u na Star Wars i w końcu zobaczyłem pierwszą część dopiero. I już nie mogę się doczekać, aż będę miał chwilę czasu, żeby po prostu oglądać dalsze części. I nie wiem, czy, czy któryś z Was mi nie powiedział, że mogę być trochę w szoku, że bo jednak ten film jest stary, bo to jest jednak lat 77 rok, że, że trochę będę miał takiego niesmaku, że widać starą technologię w tym filmie. To, to Ty pierwsze Star Wars oglądałeś? Tak, całkiem pierwsze. Tak, pierwsze. Nowa Bo Nadzieja Boże, z ale... Fordem. No ja rozumiem, ale jakby czwartą tylko część, czy, czy, czy od razu całą trylogię? E, czwartą część tylko. Okej, okay, dobra. Bo nie miałem więcej czasu, obejrzałem to w niedzielę z doskoku tak na szybko. E, jakoś nie czuję, żeby Widzimy ten film, rekordy film... po 50 latach kręcenia tak. filmu. <laughs> Jakoś, jakoś nie czułem, żeby ten, ten film był jakoś stary. Jedynie Walka na Miecze w świetle to było takie, o Boże, co oni tu odjebali, bo oglądałem jakoś <śmiech> coś z innej trylogii. Już nie pamiętam, jak się nazywał ten tytuł. I po prostu Walka na Miecze tam była kozacka, a jak zobaczyłem, jak w 77 rozwiązali Walkę na Miecze, to, to po prostu był jeden wielki facepalm i takie, serio? <śmiech> Ale poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń do tego filmu. Jest zajebiście. Jest zajebista muzyka, jest zajebisty klimat, te, te, gwiazda śmierci itd. Ale jest Darth Vader, więc Księżyc Kalea, więc wszystko jest na swoim miejscu i bardzo mi się podobało i na pewno e, w bliskim czasie myślę, że skończę całe, całe trzy trylogie więc wciągnęło mnie tym bardziej, że, że też Mandalorianem jestem zachwycony i myślę, że w świecie Star Warsa w końcu złapię ten bakcyl i chyba po prostu już powoli wiem o co w tym wszystkim chodzi i, i potrafię się w tym odnaleźć co mnie bardzo cieszy więc Star Wars jak na propsie jest jednak. No i drugim filmem, który obejrzałem był film na Netflixie. E, tytuł mówi o chłopcu, który jarzmił wiatr. Tytuł miałem jest z zeszłego to, roku. Miałem to obejrzeć. Ale... O i polecam, naprawdę bardzo ci polecam. E, bo to jest film oparty na faktach. E, o kraju, który nazywa się Malawia. I ten kraj jest e, w południowej Afryce, gdzieś tam w południowo-wschodniej e, Afryce. I niedobrze się dzieje w tym kraju, bo po prostu jest jak to Afryka, jest jest biednie, nie przelewa im się, jest głód i tak dalej i z roku na rok ludzie po prostu walczą o to, żeby przeżyć, walczą o swoje plony i tak dalej, żeby żeby coś rosnęło no i, i pogoda nie, nie zawsze sprzyja, żeby, żeby wszystko kwitło, wszystko rosło, żeby mieli co jeść przez cały rok, więc muszą... Po prostu się ogranicza, żeby jeść jeden posi posiłek yy, rodzinny dziennie i tak dalej, żeby po prostu tego jedzenia starczyło jak najdłużej. No i yy, film opowiada o tym chłopcu, który chciał ujarzmić wiatr, yy, który był bardzo ambitnym chłopakiem, bardzo lubił się uczyć, majsterkować i tak dalej. Był bystrym kolesiem i... Okazało się, że uratował tę swoją wioskę, która już była na pograniczu zagłady, że tak powiem. że Było naprawdę źle w tej wiosce. I temu chłopakowi się po prostu udało e, rozwiązać problem. Nie, nie powiem teraz, jak, żeby, żeby nie spoilować, chociaż to wszystko jest w miarę szybko wytłumaczone. I co jest fajne, ten film jest oparty na faktach. To wszystko zdarzyło się naprawdę i nawet na końcu pokazują urywki tego, że, że ten chłopak naprawdę się wybił i chyba jest w Stanach teraz jakimś doktorem czegoś, już nie nie przytoczę czego, ale myślałem, że to będzie taki jakiś wyciskacz łez, jak zobaczyłem trailer, zobaczyłem tytuł, mówię okej, okay, ja należę do grupy widzów, którzy potrafią się po prostu rozkleić na filmie, a tutaj było, było w porządku, nie rozpłakałem się, no, to nie był taki dokument, że, że po prostu było smutno, tylko taki bardzo pozytywny, lekki film, który się bardzo przyjemnie oglądało i, i było bardzo w porządku, więc, więc polecam. Krystian, jak nie oglądałeś, to, to obejżę, zobacz. Obejżę, obejżę. A obejrzę. To, A to jest na faktach? Tak, to jest na faktach. Mhm. Obejrzę. Więc to, to dodało tego fajnego smaczku, że to jednak było, się wydarzyło naprawdę i to jednak, to jednak się zadziało, więc, więc jak najbardziej warte polecenia. Ubejrzymy, obejrzymy, obejrzymy. No i z filmów to wszystko. Przeczytałem jeszcze ten, zacząłem... Skończyłem tą książkę, o której niedawno opowiadałem od doktora Sigara, czyli czyli tego psychiatry, który pracował w najostrzejszym szpitalu psychiatrycznym w Ameryce. Skończyłem to i takie, okej, okay, można się dowiedzieć kilka ciekawostek na temat pracy najcięższych szpitali psychiatrycznych w Stanach, ale jakoś to nie porywało. Po prostu... Szybko, szybko przeleciałem przez tę książkę i, i takie 5 na 10 warto sprawdzić, ale nic tam nie porywa, to już lepiej chyba zobaczyć właśnie serial Mindhunter gdzie, gdzie te zbrodnie i tych, tych psychopatów tam lepiej pokazywali i na pewno będę szukał jeszcze dalej książek w takim kierunku, żeby tam o psychopatach trochę poczytać, bo ten temat z, zainteresował mnie za sprawą właśnie serialu Mindhunter więc, więc na pewno będę gdzieś tam w tych książkach drążył i zacząłem czytać Władcę Pierścieni. Wow. No, ah. Znowu, najpierw odkrywam Star Warsy z 77, a teraz odkrywam Władcę Pierścieni, który z 55, Władca Pierścieni jest, mm. więc cofam się ładnie do tyłu i zauważyłem to, co ostatnio wspominał Rafał przy okazji e-booków, bo ja mówiłem, że mi pokazuje ile czasu zostało mi do skończenia rozdziału, a Rafał mówił ile czasu zostało mu do skończenia książki. Więc no i pochwal odpalałem... się ile miałeś do końca książki jak masz trylogię Władcy Odpaloną yy, yy, właśnie zdziwiło mnie to trochę <śmiech> bo trylogia jest w jednym pliku w jednym pliku e-bookowym i pokazuje mi właśnie też teraz co mnie naprawdę denerwuje i teraz już rozumiem dlaczego ciebie to denerwowało bo ja nie widziałem problemu w tym że pokazuje mi czas pozostały do końca rozdziału ale jak pokazuje mi czas yy, pozostały do, do końca książki to chyba kurwica mnie bierze jak widzę to kątem oka i zacząłem czytać pierwsze parę stron, i ten czas z każdą stroną dodawało mi minuty, gdzie zatrzymało się na 44 chyba godzinach. Ja myślę sobie, o kurde, chyba sobie grubą książkę. No i dokładnie, książkę. wystarczy, że na chwilę odłożysz e buka, żeby wiesz, bez wyciszania go. Be, tak, żeby i on doda po minuty. Herbatę, po... Czy pod drinka, czy cokolwiek tam masz pod ręką, i, i bierzesz go z powrotem, a on ci pokazuje już 50 godzin, kurwa. No, no dokładnie. I, I to jest, mi się to jest udało... strasznie przejebane. No, mi się udało trochę poczytać i zejść na 37,5 godziny mniej Czyli więcej. 7 godzin poczytałeś i zszedłeś na 37. Właśnie nie. Z, z, no, przybrałem tempa, bo jednak władze pierścieni y, czyta się bardzo przyjemnie i szybko. Ten styl pisa, pis, pisowni jest, jest tak bardzo fajnie prowadzony, że, że te książki pochłania się po prostu te strony jedną za drugą i czytałem może dwie godziny i zbiłem 7 godzin z licznika, więc. Ale to jest wiesz, okay, to, to, to ale... powoduje po prostu naprawdę chore podejście do czytania książek, jak masz ten licznik i on tak, wiesz, odnosi ci się do końca. To, to, to jest naprawdę wkurwiające. I... Tak, bo wtedy się patrzy mniej więcej, sugerujesz się tym licznikiem, żeby po prostu przyspieszać te czytanie. Ok, teraz mam 36, jeszcze zejdę trochę z tego licznika. Coś jak zdarzało, zbieranie łatwych achievementów. Mi się zdarzało, powiedzmy, że załóżmy czytam książkę wieczorem, pokazuje mi, że mam dwie godziny do końca, a jest już późno. I, I po prostu, no, chciałem przyspieszyć, i na przykład yy, zaczynałem odruchowo czytać w taki sposób, że pewne opisy, które wiedziałem, że są powiedzmy mało istotne, no bo ja te książki już czytałem kiedyś, no to było z 15 lat temu, ale, ale czytałem, czyli jakieś tam opisy postaci pobocznej, pobocznej, która wiem, że nie jest główną postacią, a tam jest wtrącenie trzystronicowe odnośnie jakiejś tam historii. No to ja tak wiesz, przeglonałem przez te trzy strony powiedzmy, tylko patrząc na akapity, czy już tam się coś dzieje, czy nie. nie? I takie rzucanie okiem tylko miejscami. Więc ten licznik działa negatywnie moim zdaniem. Na to i, i, i Sprawdzałeś, czy da się tego. go wyłączyć? Da się wyłączyć, tak. Możesz w ogóle wyłączyć sobie to, godzinę, pokazywanie stron, żeby w ogóle cię nic nie rozpraszało, jak najbardziej można to zrobić. No chyba, chyba tak postąpię, że, że jak to mi ma pokazywać cały czas gdzieś tam dwucyfrową, i, i mnie stresować, po prostu doliczając i odejmując, to ja chyba wolę po prostu to wyłączyć. Lubię, jak pokazuję procenty w książce, bo wiem, mniej więcej potrafię sobie wyobrazić, gdzie mnie więcej już jestem, czy jestem gdzieś tam w połowie, czy, czy w jednej trzeciej, to sobie zostawię, ale na pewno ten licznik gdzieś tam wyłączę, bo, bo... złapałem się na tym po prostu nawet, że, że żeby nie psuć licznika, to jak ktoś mi napisał na Whatsappie, czy, czy gdzieś na Facebooku, to ja klikałem, wyłączałem na te 30 sekund tego e-booka, po prostu wyłączałem, odkładałem, odpisałem i znowu klikałem, odpalałem e-booka i dalej no tak, czytałem. On, się włączy, było... a on ci się będzie włączał znowu kolejne 5 sekund, a nie Dokładnie, i sekundy, wszystko, czy, wszystko po ci, to, żeby więc... ten licznik mi się tam nie zjebał. Bez więc, sensu, jest więc... kompletnie zadanie, bo tak naprawdę tracisz więcej czasu, nie? No, jest, jestem na tak, jeśli chodzi o licznik do końca rozdziału, bo mi to po prostu po, pozwalało sobie przed spaniem mniej więcej rozplanować, jak długo jeszcze będę czytał, bo kiedy pojawiło mi się, że okej, okay, zaczynam nowy rozdział, ale rozdział będzie 10 minut, zerknąłem na zegarek, czy powinienem już spać, a jeszcze mam chwilę, to te to, to 10 minut, okej, okay, ogarnę sobie jeszcze jeden rozdział. Więc w tym przypadku byłem na tak, ale jeśli pokazuje mi to cały czas do końca książki, to to sobie wyłączę, bo mnie to denerwuje. Ale ogólnie też mam ten problem, że jakoś zawsze ten mały paluch gdzieś tam pod e-bookiem wędruje i jak się obracam na łóżku czytając, to zdarza mi się, że po prostu machnę tym przycisk, bo ten przycisk jest tak na samym dole i sam z siebie mi się e-book wyłącza, jest takie kłódle znowu. I tak trzy razy podczas jednej sesji, gdzie tam, w, nie wiem, godzinę, półtorej yy, sobie czytam na, w łóżku, to trzy razy zdarza mi się, że przypadkowo wyłączę swojego Kindle'a i to jest denerwujące trochę. No ale muszę gdzieś in jakoś inaczej palec sobie ustawić, żeby nie było tego problemu. Hmm. Ode mnie to wszystko już. O, ale nie, nie grałem więcej, nie czytałem więcej, nie oglądałem więcej. Kurze, to mogę ja już przejść, ale super. Ekstra. Mogę się napić w końcu. E, dobra, <laughs> więc słuchajcie. Ja zanim zacznę o filmach grach, mam dużo gier na Wiara w ogóle sporo programem. Eee, to może zacznę od mojej historii. Słuchajcie, historia jest taka, że dawno, dawno temu, bo nie wiem, 2-3 lata temu, kupiłem sobie mocnego kompa stacjonarnego, mocnego kompa używanego. Eee, dobra, cena i, i wziąłem go. No i ogólnie był przycinakiem, ale od czasu do czasu strasznie mi wkurwiało, że na przykład z jakiejś gry wywalało mnie. Później okazało się, że e, miałem jeszcze inny e, problem, że nie to, że z tej gry mnie wywalało, to jeszcze na przykład z jakiejś kolejnej gry miałem Blue Screen'a. I oczywiście starałem się odpowiedzieć na pytanie czemu i tam są te kody, można zeskanować teraz w Windowsie 10 i tak dalej. No ale no, nie było jednoznacznej odpowiedzi, no próbowałem wszystkiego. No i ostatnio właśnie jak za zacząłem ze swoją dziewczyną grać w Astronera, ona na Xboxie, ja na komputerze, to zauważyłem, że w ogóle ten Astroner ma taką słabą tą grafikę, a on mi po prostu robi takie problemy. E, strasznie, strasznie mi zwalnia no i tak dalej. No i do tego stopnia, że komputer zaczął mi się wyłączać. I zauważyłem, że no nie. 91 stopni na procku. Więc tak, to pomyślałem sobie, że właśnie tu jest ten problem. No i oczywiście zamówiłem sobie jakąś tam pastę termoprzewodzącą. Termoprzewo Czytałem, że ma nie być najlepiej, żeby nie była silikotowa, bo są chujowe. Mało trwałe i w ogóle. Oczywiście w internecie zobaczyłem, w jaki sposób nakładać na te procki te pasty, jakiś tam punktowy, krzyżykowy, jakiś trzy linie, jakieś w ogóle od groma, więc ogólnie zamówiłem sobie taki mały zestaw, żebym mógł sobie zetrzeć starą pastę z mojego procka. Zrobiłem sobie trzy linie na nowym, tak, więc kupiłem sobie właśnie ten płyn, starłem, wziąłem sobie to, ładnie założyłem, no i mam aktualnie 40 stopni. I, a i, czekaj, i powiem wam przed, i poczekaj, poczekaj, nie było... poczekaj z, zanim, zanim skończę i oczywiście screenów już nie ma a astroner, którym grałem na minimum, gram teraz na maksimum i działa po prostu jak żyleta więc Procek pod wpływem temperatury zwalnia mi wszystkie procesy i wszystko mi zwalniało i, i ten komp chodził strasznie a teraz chodzi genialnie Głupa, głupia ter, pasta termoprzewodząca tak Michale? Czy przed chwilą nie mówiliśmy, że jak ktoś pececiarz tu wchodzi, to szybki strzał i wypad, a teraz mówimy <grystanie> no, o zmianie no, no, pasty, ja chciałem, pasty przewodzącej? Chciałem, chciałem wam powiedzieć, że po prostu są też problemy trzeciego świata i niestety ja e, mnie w mniejszy lub większy sposób objęły. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o komputery i moją historię. Słuchajcie, dobra, przejdźmy do filmów w takim razie. Zacznę od filmów, lubię zacząć od filmów. Więc pierwsza rzecz na Netflixie, która wyszła bardzo niedawno. Nasz Thor. Nasz Thor e, odwalił film, który nazywa się Taylor Rake Ocalenie. E, oczywiście Torem jest Chris Hemsworth, czy jak mu tam... No i słuchajcie, jest to film Widzieliście na Netflixie, on ma 80 albo 90 Milionów wyświetleń Więc obejrzał go prawie każdy, kto ma Netflixa, łącznie ze mną Słuchajcie, no mamy Prostą historię, mamy właśnie Głównego naszego bohatera, czyli Czyli właśnie jego, on, on w filmie Nazywa się Taylor oczywiście I słuchajcie, musi odbić Tam jakiegoś tam Zakładnika w tym momencie dzieciaka No i oczywiście jest w Indiach scenariusz jest świetna, Indie, indie ro robią robotę i no i oczywiście ta mafia mafia e, i komuś się to nie podoba i chce zabić tego dzieciaka, no i no i on po prostu musi w mie miejscu przenieść z miejsca A do miejsca B tego dzieciaka i będzie miał bardzo duży problem, bo ściga go policja i w ogóle wszystko słuchajcie, no ogólnie fabuła no taka e, obojętna ja bym powiedział, no nie wnosi nic wielkiego ale ale akcja jest dosyć fajna. E, widać, że jednak troszeczkę pieniążków zostało włożone na ten film i Netflix tutaj nie nie żałował tych pieniędzy fajne są sceny jest jedna bardzo fajna scena kiedyś z Rafałem na ten temat gadaliśmy w Daredevil była taka scena że z jednego ujęcia kamery mamy bardzo długą sekwencję i tutaj jest właśnie taka sekwencja w której mamy w której po prostu cały czas mamy tą jedną kamerę tak jakby koleżka co chwilę za nimi chodził i ta sekwencja bez przerwy trwa z 10-15 minut, gdzie mamy walkę, gdzie mamy jazdę samochodem, w tym różne skoki, pościgi, i jakieś nawet skradanie w jednej tej sekwencji. I to wygląda bardzo fajnie. Trochę mi to przypominało niektóre rzeczy, na przykład z Call of Duty. W ogóle klimat jest taki trochę ala Call of Duty, jakbyście obejrzeli ten film. Jest bardzo fajna kamera z pasażera, z pasażera, tak jakby. Więc jak główny bohater prowadzi ten samochód i kamera jest z tyłu i to tak przez dłuższą, dłuższy czas zajebiście to wygląda. Więc ogólnie, ogólnie te sceny akcji, sceny walki, te wszystkie ujęcia są naprawdę zrobione na dosyć wysokim poziomie i bardzo fajnie się to oglądało. Oczywiście ja dalej twierdzę, że nasz e, Thor jest słabym, ma, słabym aktorem, no i w tym, e, w tym filmie nic się tego nie zmieni, e, nic się w tym nie zmienia, no i oczywiście zdania nie zmienię. E, aczkolwiek bardzo fajnie się to ogląda. E, polecam, polecam w sobie osób, który, które lubią na przykład Call of Duty serię, obejrzeć sobie e, troszeczkę taki film e, w podobnych klimatach. I Indie. Indie robią robotę, wszystkie cała ta ich kultura, miasto, syf, który tam jest e, i cała ta otoczka. Więc ogólnie film jak najbardziej polecam. Jest, jest bardzo przyjemny, fajny. E, zapowiedzieli już dwójkę, więc będą kręcić dwójkę. E, więc słuchajcie, to jest jeden film. Drugi film, który obejrzałem, to jest Księga Życia. Book of Life. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście. E, to jest e, animacja, bajka. E, bardzo fajna bajka o... Uuu, fabuła jest dosyć dziwna ta e, jest, jest, jest troszeczkę pokręcona e, suma sumarum jest e, dwóch bohaterów Jacin i Manolo i oni tak na dobrą sprawę walczą o względy pewnej dziewczyny e, z którą się wychowywali no i, i, no i tutaj e, śledzimy ich losy no ale gdzieś wyżej są bogowie to są tacy a la troszeczkę meksykańscy bogowie bo to jest w ogóle meksykański klimat Wyszła bajka chyba rok temu właśnie w meksykańskim klimacie. To jest coś w podobie. E, słuchajcie, e, jest dwóch bogów i oni się zakładali, e, e, że na przykład jeden bóg mówi, że wygra na przykład Jacquin, a drugi bóg, że Manolo. No i, no i cała opcja jest tymi bogami, że im pomagają w tym życiu i, i oni, oni coś tam próbują też walczyć o te względy. Słuchajcie, to jest, to jest historia miłosna, bardzo fajna, walentynkowa, mógłbym nawet powiedzieć, z bardzo dobrą muzyką, bo mamy tam e, bardzo fajne, znane piosenki. Niestety nie znam tych utworów, bo to są jakiś amerykański pop, ale, ale, ale na pewno będziecie je kojarzyć. Eee, bardzo fajna historia e, o życiu naprawdę Księga Życia jest e, filmem o życiu jest, jest animacją o życiu i naprawdę polecam wam, jeżeli lubicie animację, to jest animacja na bardzo wysokim poziomie w ogóle e, animacja jest osoby, która się nazywa Julermo Model Toro, więc e, może wam mówi ten, ten koleżka coś, w sumie on nie reżyserował nie jest scenarzystą, ale jest producentem i on robi dobre rzeczy, więc yy, to mnie troszeczkę też przekonało, żeby to obejrzeć. Naprawdę wam polecam. I słuchajcie, Michał cofnął się w czasie, ale ja też się cofnąłem w czasie. Ja się cofnąłem w czasie troszeczkę dalej, bo cofnąłem się w czasie do, e, uważajcie, do 57 roku. E, otóż obejrzałem film, który nazywa się 12 Gniewnych Ludzi. Oglądaliście w ogóle taki film? E, mi, Michale, oglądałeś? Nic mi ten tytuł nie o, mówi, ale brzmi ho, ho. jak western okay. Brzmi jak western e, Rafale, 12 gniewnych ludzi? Nie, nie, nie, Coś nie znam. nie znam tego Oho, ho, ho, ho. No to słuchajcie, to jest klasyka gatunku My jesteśmy za młodzi na to e, Ja wiem, e, słuchajcie, klasyka, ga, klasyka <laughs> gatunku 57 rok e, To ma piąte miejsce na filmwebie nie? E, słuchajcie e, jest, jest 12 osób Ławników, którzy mają po prostu e, Pewną sprawę E, scena jest taka, że po prostu wychodzą z, z sali sądowej do swojego pokoju i będą rozkminiać jaki wyrok dać e, dzieciakowi. E, dzieciak jest po prostu skazany o morderstwo, bla bla bla. Dowiadujemy się w trakcie tych ich rozmowy, e, co tam dokładnie miało miejsce, jak mówili świadkowie i itd. I cała apce polega na tym, że, nam, e, że film, film zaczyna się tym, że oni wchodzą. Eee, wszyscy mają tak troszeczkę wyjebane Nie mają wyjebane No i, no i oczywiście jaki mamy werdykt No i, i 11 osób było Za tym, żeby go wskazać, Czyli ogólnie tam jest krzesło A jedna osoba powiedziała, że nie I mówi w ten sposób, że być może Powinien umrzeć Ale mam pewne wątpliwości Więc chciałbym je tylko przedyskutować Nie, że on jest niewinny, tylko że być może jest winny, ale chciałbym trochę przedyskutować. w końcu mamy na rękach jego życie, tak? Będziemy kierować jego życiem, więc w naszych rękach jest jego życie, więc chciałbym przynajmniej, żeby to przedyskutować, a nie po pięciu minutach stwierdzamy, że dead. No i słuchajcie, film jest genialny i nie bez powodu ma te piąte miejsce, dowiadujecie się wiele o rzeczy o... Yy... Wiele rzeczy o tym na, na temat tej rozprawy Na temat tego, te, tego, tej osoby, która jest skazana Na temat świadków Jest tam prowadzone troszeczkę takie małe śledztwo To jest wszystko dzieje się w jednym pokoju Gdzie jest 12 osób I oni cały czas dyskutują Są to bardzo różne osoby jedni się wkurwiają, drudzy są spokojni, starsi młodsi, Jest tam naprawdę fajna burza mózgów Jest to bardzo dobry film psychologiczny no jest świetny, no jest, no jest po prostu genialny Nie chcę wam wdradzać końcówki Bo końcówka jest świetna Pod to wszystko jak to się ogląda Ale To jest film z 57 roku Ale ten film jest ponadczasowy Bo, bo za 50 lat będzie go się równie dobrze oglądało Bo to jest po prostu Przegadany film w którym, w którym cały czas rozkminiają A może zrobił tak, a może nie A może to, a może to I zobaczycie Jaka jest zajebista końcówka? Więc, słuchajcie, no, ktoś, kto nie obejrzał, naprawdę polecam i wcale się nie dziwię, że on jest tak wysoko. E, jest rewelacyjny. W ogóle, jak go sobie oglądałem, to tak miałem wrażenie, że kurczę, no, to aktorstwo kiedyś było no na wyższym poziomie niż jest teraz no, no i, w, i w tym filmie to widać eee, co ciekawe wszyscy ty, z tych 12 osób w sumie tam jest 12 aktorów chyba 13. nie bodajże chyba nawet 14 albo 15, ale ale ogólnie 12 głównych aktorów wszyscy już nie żyją, bo <grym> chciałem zobaczyć czy ktoś żyje, ale nie, wszyscy już nie żyją no ale, no ale stary jest to film eee, i jak najbardziej wam polecam jak najbardziej wam polecam, to jest pozycja w sumie taka na, naprawdę do zobaczenia jak to kiedyś wyglądało i dobrze się go ogląda, pomimo tego ja obejrzałem sporo starych filmów I naprawdę do niektórych, nawet takich prostych filmów ciężko podejść Ale tutaj nie, tutaj tutaj ogląda się to naprawdę dobrze i No i no i akcja idzie do przodu i, i dzieją się ciekawe rzeczy Więc jak najbardziej polecam 12 gniewnych ludzi e, Dobra, słuchajcie, więc to tyle jeżeli chodzi o e, filmy E, teraz gry. E, zacznę VR sobie zostawiłem na później, więc zacznę sobie teraz od normalnych gier, więc e, Daisy już było mówione, Pacmana olałem, bo i tak skończył się ten okres rozliczeniowy, PUBG troszeczkę pograłem, no i co? No i odpaliłem tego Batmana. E, w, w ogóle e, nie wiem, czy zauważyliście pewną rzecz, ja ją zauważyłem, że podałem bodajże na początku maja ranking e, osiągnięć achievementów na grupie. I po tym czasie jeszcze tam zadałem, czy ty też jesteś za Rafałem. I po tym czasie zauważyłem, co robi Rafał. Rafał ogrywa proste calaki. I, i ja nie wiem, czy to jest przypadek, ale tak mi wypierdolił teraz po tych dwóch tygodniach, oczywiście jest nowy miesiąc, ale tak wypierdolił szybko, że, że w pewnym momencie powiedziałem sobie, nie, no, nawet nie będę go gonił. Ale jestem ciekaw, czy wziął to sobie tak do serca, czy przez przypadek ogrywa gry z takimi prostymi calakami. Rafale? Ha, Rafał zginął. E, tak czy siak... E, e, e, e, tak, Rafała wywaliło nam, nam z tego. Tak czy siak jest to dosyć e, dziwna sprawa. E, więc słuchajcie, ograłem sobie tego Batmana, faktycznie no, gra się sama przechodzi. E, ca, ca, cały czas się wkurzam tymi technikaliami od title. Title games, że oni dalej tego nie ogarnęli, nawet w, w sumie ten Batman nie jest jakiś stary, nie jest to najstarszy tytuł i dalej mają z tym problem, o czym mówiłem wcześniej. Oczywiście, słuchajcie, no Astroner z dziewczyną dalej gramy e, razem, dalej zwiedzamy te planety, dalej zbieramy surowce, dalej jest to zajebiste i dalej, e, no po prostu uwielbiam tą grę, grę i nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę z nią grał. No pierwsza opcja to jest, po prostu kooperacja, no i druga, że, że gra jest naprawdę fajna i fajnie jest robić te różne rzeczy, odkrywać te surowce, e, tworzyć, badać i odkrywać nowe planety, patrzeć co jest na nich, odkrywać. E, słowo klucz, odkrywać, e, bardzo fajnie. No i oczywiście Brothers to na Xboxie było ogrywane, no ale no to z Rafałem sobie powiedziałem, e, gra, gra jest bardzo fajna, ale, ale wydaje mi się, że jednak z... Z biegiem czasu troszeczkę straciła na swojej wartości i już, może parę lat wcześniej bym się o nią bardziej jarał. A teraz po prostu była bardzo solidnym tytułem. Fajna, można sobie ograć. Szczególnie, że jest łatwy calak, dlatego Rafał to pewnie wziął, więc jak najbardziej można sobie to grać. I słuchajcie, teraz przejdę do e, sekcji, powiedzmy, wiarowej i będzie dosyć gruba. E, więc tak, pierwszą grę, którą odpaliłem na wiara, był If Ganjak. E, słuchajcie, jesteśmy w statku kosmicznym. E, mamy jakieś proste misje na zasadzie, że wy, jest, jesteśmy w kosmosie, tym statkiem się w ogóle nie ruszamy, tylko strzelamy do nadlatujących statków. Bardzo prosty VR, e, ale, ale powiem wam, że, że bardzo przyjemny, e, fajnie się w to grało, e, będę w to ogrywał dalej. E, słuchajcie, Rush, Rush VR, e, Rush to jest taka gra, w której e, jesteśmy, mm, powiedzmy, gdzieś bardzo wysoko w górach i skaczemy w dół i przy spadaniu e, mamy zahaczać różne, e, powiedzmy, checkpointy, kółka, które nam się tam wyświetlają. To latamy e, tymi takimi kombinezonami, jak takie. Nie pamiętam Wiewiórka jak, jak jest jakieś, taka, co ma takie. Wi tak, wiewiórka, więc. błony między rękami. E, dokładnie tak. I na tym to polega. Więc e, słuchajcie, e, pierwsze co, co było ciekawe w tej grze, bo akurat z tym ganjakiem nie miałem żadnych wrażeń. Pierwszy w tym raszu. Był motyw, jak jestem naprawdę wysoko I jestem na tym wierzy, jestem naprawdę wysoko Obok mnie są inne osoby, bo to jest wyścig. Można grać też online, ale ale grałem singla I naprawdę jest wysoko Ja stoję na tej krawędzi i naprawdę dziwnie się czułem I pierwszy mój skok, no to mój błędnik dostał trochę po piździe I tak, kurczę, naprawdę swoje się czułem Zresztą tam sterowanie jest dosyć dziwne Bo musicie tak ręce wziąć na zasadzie, jakbyście się modlili do góry i Znaczy modlili w sensie e, Ręce rozwarte, ale ale tak do góry I tymi mówami tak się dziwnie poruszacie I powiem wam, że, że Na początku było dziwnie, czułem dyskomfort Później już się do tego przyzwyczaiłem Ale, ale, ale było to naprawdę e, Fajne e, Fajne e, doświadczenie I troszeczkę inne niż ta VR, Jak miałem zazwyczaj Więc e, to tak e, to, to jest fajna gra Odpaliłem ją parę razy E, parę razy, ty, parę tych wyścigów przeszedłem. Na pewno będę w to grał, bo to jest dosyć ciekawy tytuł i dobrze się w to gra. E, w Ganjaka średnio. E, Ganjak jest w ogóle za 21 zł. E, dobra, e, słuchajcie, dalej odpaliłem Arizona Sunshine. E, Arizona Sunshine jest tytułem, który chciałem sobie odpalić ze względu na to, że można tam piąć sobie pistolet czyli A-Aim Controller, który wykorzystuję w sumie w dwóch grach, to miała być trzecia i niestety, ale w menu, pierdolonym menu, nie ogarniałem jak to zrobić i olałem to. I zrobiłem sobie po prostu dłuższą sesję na muwa, gdzie nie było źle, ale już błędnik mi dawał o sobie znać. W sensie już troszeczkę czułem, czułem dyskomfort, aczkolwiek później się przyzwyczaiłem, było całkiem fajnie. No i co, zabijamy ząbiaki, chodzimy po takich ala westernowych klimatach, są zombiaki, one na nas chodzą, idą bardzo powoli, niektóre troszeczkę e, szybciej i po prostu do nich strzelamy. Ty od czasu do czasu coś mówisz, prze, e, prze, e, przeszukujesz samochody, przeszukujesz budynki, po prostu idziesz cały czas e, do przodu. E, jeszcze, jeszcze do tego podejdę raz, bo chcę z tym kontrolerem, żeby testowanie było lepsze, bo niestety sterowanie było jak ze Skyrim'a co nie jest do końca dobrym sterowaniem, no ale chyba jedynym jaki może póki co być czyli po prostu mamy jakiś tam klawisz za, za pójście do przodu i kółkiem bodajże i jeszcze jakimś tam chyba X em obracamy się w prawo, w lewo i to wszystko. Nie podoba mi się troszeczkę ten hub, tak samo, więc no, ze sterowaniem jest tutaj troszeczkę problem. I no, zobaczę, jak będzie na tym kontrolerze, to dam znacznie relację. Słuchajcie, jeszcze dwie gry, o których chcę powiedzieć. Jedną sobie zostawiłem na koniec, bo zrobiła dla mnie ogromne wrażenie. jedną, jedną grę na, Kolejną grę na Wiara, którą odpalałem, był roller Caster Tycoon Joe Ride Słuchajcie, gra polega na tym, że budujecie sobie parki, e, nie, wróć, e, budujecie sobie roller rollercastery, jak, jakie chcecie, robicie to na zasadzie niewiarowym, czyli po prostu macie ekran i robicie sobie kolejkę w jakikolwiek chcecie sposób, e, jest to dosyć skomplikowana sprawa, w sensie, że można dużo fajnych rzeczy w tam porobić, jest to dosyć rozbudowana opcja, Możecie robić sobie jakiekolwiek chcecie hardcore, czy lekkie te kolegi, jakieś chcecie, na iluś tam mapach. I jeżeli będziecie, jeżeli już to zrobicie, to oczywiście możecie ją przetestować w Jarze. No i dochodzi tam opcja taka, że to nie jest po prostu e, przechodzicie całą tą kolejkę, tylko tam macie jeszcze dodatkowe elementy, jak będziecie na tej kolejce, że strzelacie do różnych kulek, które tam są i one dają wam różne punkty i po prostu trzeba do nich jechać. Nawet jak stworzycie sobie własną kolejkę, to te e, kulki w randomowy sposób się pojawią u was na torze, więc będziecie sobie do nich strzelać, więc spoko. Eee, no i oczywiście nie bym sobą gdybym nie zrobił naprawdę takiego hardcora a takiego hardcora, że e, tam macie taką opcję że jak chcecie zrezygnować w połowie to, e, to konsola, to gra może połączyć wam, wam te tory żeby skończyć tą kolejkę, żebyście mogli nią jechać, no u mnie miała problem, bo zrobiłem po prostu hardcora no i oczywiście e, udało mi się w końcu ją zakończyć no i wjechałem, oczywiście wjeżdżam 100 metrów do góry i zjeżdżam robię milion, milion spadków w dół i tak dalej, i tak dalej no i oczywiście tutaj, tutaj odczułem, odczułem wiara na, na, sobie. No, w brzuchu mi się zrobiło niedobrze. Później w nocy budziłem się, bo mnie bolał brzuch. No niestety. Ale, ale oczywiście działa to, fajne to było, fajne było to przeżycie. Ja lubię takie rzeczy dalej będę to robił pomimo dyskomfortu na tym wiarze. Niestety. To dalej, to dalej będę się w to bawił. Gra oczywiście nie, nie jest jakaś rewelacyjna, ponieważ jest bardzo krótka i poza robieniem kolej jak tam nic nie ma do roboty i ich testowaniem, tak na dobrą sprawę, ale, to, ale ta gra pewnie jest jakaś tania, więc, więc, tak czy siak, jest to po prostu ciekawostka, to nie jest gra, która, którą użytkownik wiara powinien kupić, wydaje mi się, że raczej nie powinien. Słuchajcie, no ale, takie meritum moje, najważniejsza gra, która naprawdę zrobiła na mnie wow, był Creed, Rise to Glory. No i słuchajcie, mamy box na wiarze, Creed z licencją, Creed'a z licencją wszystkich roku. Ro, eee, no i słuchajcie, no ta gra robi. Ta gra robi. Ta gra naprawdę robi i jaż byłem w szoku, jak dobrze robi ta gra. Eee, słuchajcie, mamy do wyboru bodajże trzy tryby. Mamy jakąś tam kampanię, w sensie story. Mamy jakieś e, PvP, bodajże online, ale nie jestem pewny, nie odpalałem, ale chyba online. I mamy jakieś free play, czyli od razu wskakujemy i wybieramy, z kim mamy walczyć. E, no, załóżmy, że dojdę w, do story, e, zajmę się storym. No, mamy storym, e, wybieramy e, oczywiście gramy, e, gramy rokim i... Nie, nie, przepraszam, gramy, gramy Apollo. E, Apollo Creedem gramy, tak, przecież Creed. E, Gramy Apollo Creedem i słuchajcie, tam mamy... Eee, różne sesje treningowe No i zwłaszcza sesja polega na tym Żeby walić do dużego worka No i macie te dwa mowy, no i walicie Spoko. E, macie gruszkę też. E, gruszka, nie? No to gruszka idzie do przodu, do tyłu. Z tym, że to nie jest taka gruszka tylko z góry, tylko to jest taka e, zawiązana na linkami od góry i od dołu. Więc w środku jest gruszka, a po bokach macie po prostu linki. No i musicie ją na, nawalać w tak, żeby się majtała na różne e, kółeczka, które są w powietrzu, żeby je po prostu za, zahaczało. E, jest, jest jeszcze trening, który polega na szybkim bieganiu, więc szybko mu wami musicie machać szybko przed sobą musicie machać, tak jakbyście biegali. No i przez to y E, m, gra odczytuje, że po prostu biegacie i o to w tym chodzi, że, że, żebyście ala spalali kalorie. E, no i oczywiście są jeszcze tam jakiś manekin, w którym po prostu e, uderze, uderzacie czy w korpus, czy w górę, czy w dół i po prostu w pewną synchronizację musicie to powtarzać. No i mamy takie treningi i one są na ogół przed walką. Oczywiście tam jest jakaś fabuła, ale powiem wam, że jeszcze, do, jeszcze jej tak za bardzo nie, nie ogarnąłem. Na początku grałem w ogóle w średnim poziomie trudności, ale sobie stwierdziłem, że Muszę ją splatynować, więc robię sobie, chcę przejść na najwyższym, na czempionie. No i co? No i słuchajcie, no ma, mamy pierwszą walkę, no i jest bardzo fajnie. Otóż, słuchajcie, bardzo, bardzo dużym plusem tej gry jest to, że ona może być party game'em. A czemu może być party game'em? Ponieważ dajesz komuś mowa. Mówisz, że no słuchaj, no, no do przodu mów, no to pięści, tak, no to wiadomo. I bierze się do siebie na zasadzie gardy i masz gardę. I dziękuję. I to, i, to jest, I to jest koniec sterowania. Żadnych przycisków, nic nie trzeba naciskać, nic nie trzeba robić. Po prostu tak masz robić. Po prostu walić tymi mówami. No, no tak jakbyś z kimś walczył na ulicy. Więc sterowanie jest po prostu mistrzowskie. Oczywiście e, masz tam e, opcję, żeby nacisnąć jeden guzik i ruszyć tymi mówami, żeby iść do przodu albo do tyłu. Masz oczywiście guzik, w którym możesz się obracać, ale w praktyce tego w ogóle się nie używa. Najważniejsze jest to, żeby uderzać, żeby się bronić i żeby tymi mówami, jakie bierzesz do siebie, żeby one szły do tyłu, że na zasadzie, że ty po prostu robisz unik i, i, chcesz, i chcesz się minimalnie cofnąć od ciosu, dużego ciosu. No i słuchajcie, no i mów bardzo fajnie was wam to wszystko rozpoznaje, więc lekkie ciosy rozpoznaje, że są lekkie, ciężkie, że są ciężkie, no i oczywiście wszystkie te gardy pięknie to rozpoznaje. No i oczywiście przeciwnicy cały czas na, na was walą i jest grubo. I powiem wam, że na początku jak odpalałem tą grę, to ja byłem w kompletnym szoku. Że ja, że ja mam te mówię przy sobie i ja dostaję cały czas w twarz I, i naprawdę ja miałem wrażenie, że ja dostaję w twarz i przez pewne, pewne 5, 10, 15 sekund czułem jakiś taki chujowy dyskomfort że ktoś mi wali w twarz i dopiero później oddawałem, chociaż dostawałem i, mi, I tak dziwnie było mi się przestawić, że nie, no kurwa, no to jest gra, tak? Ja mam te, tą, te, tą gardę i to wszystko i to, i to na tym to polega, szczególnie, że ta odległość między waszym przeciwnikiem a wami jest dosyć niska, więc wy będziecie się praktycznie cały czas próć. Eee, tak, więc, więc to było dosyć dziwne, ale to też było nowe doświadczenie na wiarze, którego jeszcze nie przeżyłem i to naprawdę było fajne. I, no i w pewnym momencie oczywiście e, wjeżdżam w to, że, że jednak to jest boks, że jednak to jest gra, no i, no, no i to wszystko w naturze mi, mi to spowodowało, że czułem się już w miarę normalnie i dobrze dobrze mogłem grać w tą grę. Mogę coś a propos dyskomfortu na wyjazie? Bo mówisz, że, że dostawałeś twarz i to był taki dys dyskomfort. Na początku, no. I podobny dyskomfort miałem, bo grałem na WGW w tego, w Gran Turismo na wyjarze. Mhm. I miałem taki dyskomfort, że jak dawałem gazu to się przechylałem automatycznie na fotelu do przodu, a jak hamowałem to się zapierałem trochę o ten fotel i to był takie straszne, że, że takie siły nie działają na ciało, które nie, działają wiem, w samochodzie co i to, to mi przeszkadzało naprawdę, żeby wsiąknąć w rozgrywkę i nie dziwię się ludziom, którzy mają właśnie te, te, te, całe, te całe maszyny, które ich tam y, przerzucają do góry do tyłu, że, że wszystko jest spółgra z kierownicą, że ich tam rzuca na tych podnośnikach bo jednak trochę to jest tak... tak Dziwnie się czułem, że że mój błędnik gdzieś tam chciał... Moje ciało chciało się bronić przed siłą e, ciążącą w samochodzie, żeby mnie tam gdzieś ciągnęło i chciałem się bronić, ale nie było przed czym. I, i to właśnie było takie takie mm -hmm. dziwne uczucie. Więc na pewno bym też w boksie miał, że ten cios idzie, dostaje się w twarz i próbuję sobie to wyobrazić, ale nie czujesz nie, tego bo... i to naprawdę musi być tak, dziwne. Tak. Ja to czasami miałem też coś takiego, że ja to czasami miałem też coś takiego, że w ogóle oczy chciałem też zamykać, nie? Tak, to, to trochę troszeczkę się przypomina, jak na przykład ludzie często tak robili, nie wiem, czy pamiętasz, jak w Mario grali, czyli w prawo, żeby wyżej podskoczyć, to jeszcze padem do, do przodu brali, albo do góry no, padem tak, tak. brali, no bo w automacie to robisz, tak? Bo miałeś wrażenie, ale tak patrzysz, e, ale jak weźmiesz, pada do góry, to przecież wyżej nie podskoczysz. No, dobra, dobra, cicho, nie? Jesteś spięty na grze. Więc no to tak, tak, tak. Wiem, o czym mówisz. Więc słuchaj, więc tak, e, mamy, mamy właśnie tego Creed'a, tylko, że chcę, chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że to nie, jest, to nie jest też taka gra, że ona jest prosta, że e, tam jest tylko to, bo e, wbrew pozorom na każdego przeciwnika, z którym wam się przyjdzie zmierzyć, jest jakaś taktyka. I to nie jest tak, że napierdalacie jak pojebani, bo wasz Apollo się też męczy. Więc y, bardzo często robicie serię, ale wracacie do gardy. Dalej seria, wracacie do gardy. Patrzycie, co przeciwnik robi. Odkrywa się prak, w prawo, lewy, hak, sierpowy y, na korpus. Więc y, tam trzeba, trzeba troszeczkę sobie to porozkminiać. I naprawdę jest co rozkminiać. I powiem wam teraz bardzo ważną rzecz, że ja po dwóch walkach, ja byłem praktycznie cały spocony. Ponieważ... To jest napierdalanie. Wy się spinacie. Wy po prostu walicie tymi rękami w powietrze. I naprawdę walicie rękami w powietrze, I te, i te walki, powiedzmy, niech trwają na ogół do trzeciej rundy, trzy razy padnie, 10 minut takiego naprawdę spinania się i napieprzania. Więc powiem Wam, że jest, jest to dobra gra fitnessowa. Powiem więcej. Jeżeli, jeżeli Was liczy, jeżeli jesteście liczeni to kamera się od was oddala i musicie tak jakby duchem dojść do swojego ciała. I dochodzicie, machając szybko mówami, e, na zasadzie jakbyście biegli. Więc musicie to robić bardzo szybko. I po, po, powiem wam, że jak dwa razy padniecie, to już, to już umieracie. Ja po prostu byłem tak zmęczony, że tak bluzę dejmowałem, już w ogóle, mi, już, oczywiście musiałem pić co chwilę musiałem pić i no po prostu zmachałem się, przy tym naprawdę się zmachałem i naprawdę naprawdę gra dawała mi tą satysfakcję, że chciałem się zmachać i chciałem nią grać więc... Czy dziewczyna podawać ci napój jak trener podaje zawodnikowi <śmiech> <śmiech> tak, na różniku? Tak, tak. I niestety nie, no mów Rafael. w kontekście teraz jakichś powiedzmy no trochę tam już są różne odblokowania ale właśnie um, ograniczonych powiedzmy, czy też utrudnionych aktywności fizycznych Mhm. no właśnie takie, takie rzeczy tu mnie interesują, może nie sama ta, ta bitka, tylko jak mówisz, żeby się trochę zmęczyć i, i coś podziałać mhm. Beat Saber jakby no jest zajebisty coraz tam dorzucają coś nowego, no ale ile można słuchać tych samych, wiesz um, utworów, jak niestety mhm. nie ma wiesz, open opcji dorzucania, tak jak, tak jak wiesz, na pecetach Mhm. Um, Patrzyłeś może tą grę na, tym, na tej stronie, która tam bada kontekst do czego porównać sobie to tą um, wysiłek fizyczny, który tu jest potwierdzany. Kojarzysz? Nie, jest ale taka skala. tak, faktycznie jest coś takiego. Ja, ja to pamiętam, ale już nie pamiętam, co to była za strona. Ty pamiętasz się Rafał? Nie, ale zaraz postaram się zgooglować, ale no w kontekście do i Sabera myślisz, że co, bardziej wymaga? Bo w sumie mnie trochę Tak, bardziej, by ee, bardziej, Rafał. Jest bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o fitness. Jest bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o zmęczenie, bo ty sobie zagrasz te dwie piosenki. Nie, ty, za, ty, ty żeby dojść do... Dobrze, może inaczej. Mam bit Seibera, dużo grałem i nie przeszedłem jeszcze, ale naprawdę doszedłem do tam, nie 20 levelu. Byłem bardzo wysoko, ty, ty robię, ro, robię piosenki 20 na ekspert. levelu nie ma nic wspólnego okay. z wbijaniem potem, wiesz, ekspertów na eski, nie? To, to ro, robię, robię e, piosenki na ekspert. Jest ciężko, ale nie zmęczyłem się tak jak w tej grze. E, ja po, szczególnie, że tutaj... Ja po dwóch piosenkach, bo wiesz, bit Bitsybera każdy gra inaczej. No. I ostatnio się złapałem na tym, że robiąc jakąś piosenkę, pomimo, że miałem chyba z 20 czy 30 nutek, wiesz, tych klocków niewbitych, wyłapałem eskę na koniec, bo po prostu, wiesz, ilość punktów zdobywanych za porządne machnięcia była taka duża, no bo tutaj od zamachu dostajesz więcej punktów. Ja wiem, ale Więc... na, kim? Na, na ekspercie? Na ekspercie, no. Uuu, to, to ładnie już tam do, do, docinasz w to. Znaczy zależy, która piosenka, wiesz, bo to jakby nie ma, nie ma wiesz, jednoznacznego porównania. Niektóre jestem no tak, w stanie to, zrobić ja wioska, niektóre nie jestem w stanie przejść w ogóle na jakikolwiek wynik. Yy, poza tym, no też, też jest inne poczucie po prostu rytmu przy niektórych piosenkach i niektóre mają takie ruchy, których po prostu, no wiesz, nie ogarniam, kiedy mi tam klocki za bardzo, wiesz, czerwone lecą na prawo, a niebieskie na lewo w tym samym czasie. Yy, I to jest gdzieś tam jakiś min, ale bardziej chodzi mi o to, że no ja tutaj na zawsze jakby jak gram w bicebera to lecę na maksa w kontekście wiesz, machania rękami siły i tak dalej. Ostatnio przy jakiejś czterominutowej piosence po prostu już pod koniec nie miałem siły machać ręką, nie? Pomimo, że no nie jest to aż taki ogromny wyczyn, bo bo, bo wiesz, tyle gdzieś tam energii w toła wrzucałem, żeby każdy zamach był odpowiednio mocny, duży i tak dalej. No i to powoduje, że faktycznie po, po dwóch piosenkach to zawsze już jestem wiesz, mm, Dosyć mocno zmęczony, potrzeba gdzieś tam przerwy. I tutaj mówisz, że tak samo można się rozpędzić. E, mo, e, można się rozpędzić, można się bardziej, Rafale, rozpędzić. Bierz, bierz pod uwagę, że e, m, piosenka trwa 3-4 minuty, a tutaj jedna runda trwa 3 minuty. Dobra, i to się nazywa? Bo, jak? Znaczy on, on, one są Creed. Creed, wpisz sobie Creed e, Rise to Glory, chyba to się, to się nazywa. No, po, po, podaję nazwę mam, na początku. Mam, mam, mam. E, tak. E, bardziej też Rafał po, e, Obca polega cały czas na tym, że ty jesteś skupiony. W piosence masz czasami e, łatwiejsze elementy, cięższe elementy, a tutaj jesteś cały czas skupiony plus napieprzasz typa i on napieprza ciebie. I, i po prostu spinasz się cały czas. E, w piosence, wiesz, w, e, ja na przykład jak gram jakąś piosenkę na ekspercie, to wiem, że na przykład mam e, takie momenty, w którym będzie ciężko, ale później będzie łatwo. A, patrząc a sobie cały... na patrząc sobie na Cały czas spinasz. No? z Virtual Reality Institute. Jeżeli chodzi o Krida, to 40-minutowa rozgrywka. Yy, mhm. widać oczywiście gdzie jest wyjście do menu gdzie jest walka, gdzie, gdzie są jakie elementy mm, tętno osoby testującej która tam raptem waży, <laughs> waży, no bo potętnie to najprościej jakby sprawdzić no, no ale wie, no, jakby no. waży raptem wiesz, jakiś gracz tam 60 kilo czy coś w tym stylu testowy, to, to, to się waha znaczy w dużej mierze opiewa przy górnych wartościach rzędu 150-140 gdzieś tam na przerwach spadając do setki i potem znowu do góry mm, i to faktycznie ma sens porównam sobie to z ciekawości z Beat Saberem bo ten na pewno tutaj jest wysoko to już jakby było w różnych artykułach e, i Beat Saber jest tutaj na statystykach ewidentnie w, potrafi wpadać powyżej 160 mhm. przy różnych sesjach on ma ocenę na zasadzie tenisa, czyli 6 do 8 kalorii przez minutę gry, zakładając jakiegoś tam eksperta. Można sobie te gry posortować w dowolny sposób, jeżeli chodzi o te kategorie. Creed w tej samej kategorii jest tak samo oceniony, też na ósemkę. Też na 6, na 8, jeżeli chodzi eee, o tę cenę. Tak, tylko, tylko mówię. Eee, masz, te, masz tą opcję jeszcze. Znaczy, w, w porządku. Ja jeszcze miałem coś takiego, że pierwszy raz, jak grałem, to po 15 minutach bardzo znaczy odczuwałem nadgarstki. No. Przy tych mułach. No, no po, po prostu odczuwałem na nadgarski. Przy Beat Saberze mi się to nie zdarzyło. Tutaj po prostu. Tak przychodziło o, Ci do, do głowy. Nadgarstki. No, bo tutaj pewnie inaczej trzymasz trochę. przychodziło Ci do głowy, żeby na przykład spróbować w takie gry jak Beat Saber czy Creed pograć yy, z obciążeniem na nadgarskach, chociażby jakimś kilogramem. <śmiech> <śmiech> nie, nie. I to by nie, bardzo nie. dużo zmieniło, jakby w kontekście wyjścia. To wiesz, ja to, to się że. Żeby... Znaczy, ja wiem, że ty jesteś suchy jak wiór i kurwa niedożywiony, no, ale ja odczuwam <śmiech> skutki. Mniejszego ruchu. No czy no? Ty, ty, ty nawet z dużym ruchem odczuwasz te skutki, Rafałę. E, dobra, więc słuchajcie, bo chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, na czym w sumie zakończysz tego Krida? E, w ogóle tam jest. E, Wiecie co, ile tam jest? Tam jest chyba 12 postaci I oczywiście są wszyscy z filmu tak Czyli czyli mamy Rokiego Mamy mamy z carego Apollo Mamy tego Ruska, mamy tego Murzyna Mamy tamtego Murzyna Z trójki, z czwórki, z piątki, z jedynki Ze wszystkiego mamy W ogóle mamy ich tam wszystkich Plus jeszcze z tych nowych filmów, więc ogólnie cała licencja na całego Rokiego i na wszystko jest. Jest też Stallone, no nie wygląda za specjalnie, ale w porządku. Grafika jest stosunkowo prosta, aczkolwiek czytelna, wszystko to dobrze ładnie wygląda. I można, i można tak. I A jak tam jest z muzyką? To i to, to, to, to ale, jest początek. To to, to Ale to, to, to. wszędzie mam na myśli, no. w kontekście ta, ta, ta, czy ta muzyka jest tutaj zrobiona ta, ta, ta, tak, że potraficie nakręcać jakoś do większego wysiłku. To znaczy ogólnie no ogólnie prawa, ogólnie, ogólnie muzyka jest tylko na samym początku, to o czym nuciłem. E, no na boksie masz wiesz, tu wychodzi jakiś buffler albo inny i po prostu mówi o walce, no i walczysz i nie masz tam muzyki, jeżeli chodzi o o gym, to masz po prostu typa, który ci mówi, co masz robić, nie? Ja Czyli podczas jest, nie ma muzyki, nie trzeba się wspomagać nie. po prostu dodatkową gdzieś tam Ale ty w ogóle, ty w ogóle byś o tym nie myślał. Ty w ogóle jesteś, jesteś tak spięty, trzymasz tą gardę i po prostu prójesz do niego i nawalasz i ty walasz, walisz, walisz, walisz. Wierz mi, Rafale, z mojego przykładu, że ta gra więcej spaliła mi kalorii na pewno niż Beat Saber. W sensie, że więcej spalami kalorii. Bardziej się tym zmęczyłem niż Beat Nie mówię, bo grałeś... też się zmęczyłem, ale to trwało, to było po dłuższym czasie. Jednak, a, Słuchaj, a, a, a z ciekawości, czy grałeś, czy grałeś na mówach? czy grałeś na move'ach w taką grę, która się kiedyś nazywała mm, The Fight, gdzie twoim trenerem był y, Maceta? To jeszcze nie eee. na wiarze, na playce trójce, ale no też jakby diatyki yes. takie na ringu mm. z wykorzystaniem całych rąk i, i sterowałeś właśnie postacią, i żeby zwiększyć jej szybkość, szybkość musiałeś robić treningi. No, powiem, że tam to też było wymagające, też powodowało mocne zmęczenie Kurczę. rąk i, i, i wyciskania, tylko że oczywiście z innej perspektywy, więc tam mniejsza e, satysfakcja. Grałem, w Grałem w to chyba, grałem w to e, Rafale i tak, i to było fajne, i to też było wymagające, tak. Tylko mówię, no to jest VR, tak? Ty dostajesz w twarz, ty musisz, wiesz, musisz jeszcze robić te uniki tymi mówami, tak? Poza tymi gardami musisz no, jeszcze robić No, ale. I ty wiesz, że ty, poza tymi ruchy tym, są. E, Mo, może Ruchy może inaczej. To jest w 100%, nie? No tak, no oczywiście my, jak mów do pasa, tak. Tylko że wiesz, poza tym, że w Bitej beży sobie machasz tymi łapami, to tu jeszcze, a no i czasami tam kucasz, powiedzmy w prawo, w lewo, to tu po prostu, ty się chcesz poruszać, ty się chcesz ruszać, ty się chcesz urobić uniki, czy, czy uciekać. I tak dalej, ty się cały czas rusza, ruszasz. I naprawdę jest to odczuwalne. Naprawdę czujesz to, czujesz po prostu, że jesteś na tym jebanym ringu, nie. E, więc. Polecam naprawdę, polecam polecam to jako jedna z ciekawszych gier, jaką, w jakie grałem na VIA, a grałem w sporo. Dlatego Apollo, o Apollo powiedziałem dzisiaj ostatnio jako ostatnią grę, a, a omówiłem i dzisiaj dosyć dużo no a jeszcze będę, jeszcze, jeszcze mam parę gier Wiarowych, jeszcze będę je sobie ogarniał tak po malutku. E, dobra, więc słuchajcie nie, ja mam pytanie, no która już, która już gra przez ciebie została zapowiedziana na początku odcinku, że ją zrecenzujesz i potem wyjebane to do kosza bo nie znamy, to już mąż, czwarty żeśmy... raz odcinek. Ja, ja, ja już nie mówię, że Andrzej 5 <laughs> chciałem sobie pogadać, już nie mówię, że chciałem o Xbox In Inside i czy są jakieś tytuły, na które czekacie nie, nie powiemy sobie o nie tym no. przyznajmy wszyscy to otwarcie, no na Insidzie nic nie było ciekawego. Poza tym, że... Znaczy fajnie, Assassin Nowy został zapowiedziany moim zdaniem fajniej tej na tej prezentacji graficznej tego logo, niż to, co pokazali na inside zie. Kurwa, no. Mhm. Tam to było przynajmniej okay. ciekawe i czymś nowym. Więc Ale o, o tych wszystkich pokazach jeszcze będzie okazja tak, pogadać, bo jeszcze y mamy przed sobą kilka, więc bierzemy sobie to na pewno wszystko do kupy. E, tak, a ja nie komentuję. Dalej w sumie już nawet nie czekam co robi Sony Sony chyba już nic nie zrobi Dobra, więc słuchajcie 159 odcinek podcastu Bezimienny dobiega końca Standardowo wchodźcie na bezimienny.pl Tam wrzucamy odcinki poza tym e, oczywiście facebook e, bezimienny podcast i grupa facebookowa bezimienny podcast gdzieś tam jest i codziennie staramy się coś tam wrzucić wam ciekawe rzeczy, nawet rafał ostatnio wrzucał o dziwo e, słuchajcie, poza tym oczywiście e, standardowo słuchajcie najlepszego radia na, na świecie czyli Black Widow Radio e, znajdziecie nas, nas, r, znajdziecie nas również na Spotify of course i oczywiście wszystkie aplikacje podcastowe eee, i tak, YouTube o, ostatni 158 z Astronerem wszedł mi na YouTube'a i już chyba się ze mną pogodzili e, przymknęli oko i ten odcinek też pewnie będzie na e, YouTubie, to dla leniwych aczkolwiek tam był duży gap, więc sporo osób odeszło, no ale w, wcale się nie dziwię mam nadzieję, że teraz e, przyjdą Al, albo nawet lepiej nie, Le, lepiej słuchajcie na aplikacjach jest e, wygodniej e, no i w sumie to by było na tyle, jesteśmy wszędzie E, otwieracie lodówkę, jesteśmy. i no i oczywiście e, e, piszcie tam maile bezimienny. Podcast małpa gmail.com. Jeżeli nie podobało Wam się na przykład, że e, Rafał za dużo mówił w odcinku, to możecie tam pisać i spokojnie się zastanowimy na ten temat później. E, możecie e, dobra, pisać nim... też, jak chcecie Krystiana wyjebać, kogoś <śmiech> się za niego znajdzie. I będzie okay. Tak, więc to po to jest e-mail, żeby pisać takie rzeczy. Ewentualnie zapraszamy na grupę. E, dobra, więc słuchajcie, 159 odcinek dobiega końca. E, ze mną był standardowo Rafał Radomiecki Dzięki wszystkim, cześć. E, był z nami Michał Stiller. Dzięki bardzo, do następnego razu. I za pierwszym mikrofonem był Christian Kęder. a my standardowo usłyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej!